Zacząć śpiewać przypadkowo Noce na Odwyku uważam za otwarte. Niechaj zaczną się Noce na Odwyku dzisiejsze. Wystąpię piosenką Dla tych, którzy są po raz pierwszy, pewnie takich nie ma, ale i tak powiem, bo kto wie, może za chwilę ktoś wejdzie po raz pierwszy. Informuję, że Noce na Odwyku to jest takie przedłużenie, przedłużenie, przedłużenie yy, czegoś, co jest na stronie www.odwyk.com, czyli... Miejsca, gdzie ja jako sekta prawda próbuję wcisnąć dzieciom narkotyki po to, żeby... Nie wiem co. Dopowiedzcie sobie, każdy tam ma swoje już teorie, więc nie będę wam wymyślał i psuwał waszych własnych teorii na temat tego, dlaczego tu jestem i po co gadam. Każdy lubi tam sobie wymyślać. Dzisiaj będzie takie nocne odwyku, ja zacznę od tego właśnie wymyślania, bo... E... No, bo ostatnio dużo okazji jest zaraz, jak się tylko sobie włączę Skype'a, żeby można było dzwonić, bo co na odwyku to nie tylko że ja tu gadam, ale każdy może przyjść i powiedzieć, jak to fajnie w sekcie u niego było. było. Tylko sobie hasło znowu przypomnę. O, już nie, zaraz. Hasło mam strasznie trudne. Muszę je zawsze dekodować na bieżąco takie długie, długie takie trzyczłonowe, tu trzeba coś pomieszać, wyznaczyć szesnastą liczbę pierwszą, potem z niej wyciągnąć pierwiastek, potem coś tu pomieszać, liczby, cyfry i tak dalej i wychodzi hasło do Skype'a. E, można dzwonić na nocy na odwyku, żeby sobie pogadać o sprawach związanych z praniem mózgów i e, z, ze zwodzeniem dzieci, prawda, z jedynie słusznej wiary e, katolickiej, oczywiście, e, wiary ojców, Yy, przedwiecznych, prawda, to no, na, na jakąś tam sektę. No, a właśnie na czacie Kasper widzę, że powiedział, dziś wpłacałem, wpłacałem Kasiorkę na kontest. Kambi mi się rodzice pytali, czy Martin i Hugo to są <grywka> I love it. Po prostu, uwielbiam to. Uwielbiam to, bo mnie to strasznie mnie rozśmieszam, czasami tyle zabawy z ludzi, którzy. Nie, z całym szacunkiem, znam na pewno bardzo mili ludzie, ale po prostu poziom wiedzy ludzi w tym kraju na tematy jakieś związane właśnie z religią, albo właśnie w ogóle czymkolwiek. Są tak no to że... No, co się będę oburzał? Można mu się zawsze poźmiać. No, więc ja nie wiem, co to jest za problem tak naprawdę się z, e, dowiedzieć, czy Martin, czy to jest, czy Hugo, to są Jehowi. No rany, przecież ja tu jestem co tydzień w środę o 23 na przykład na nocach, na odwyku i... Można przyjść i pogadać. Rany, telefon jest włączony 222 195 321. Co tydzień jestem tu. Nigdzie nie uciekam, Można mnie znaleźć i zapytać. Czy jestem świadkiem Jehowy? O właśnie dzwoni Krzysz, Krzyszman. Krzysz, Krzyszman. I może on zwróci się do mnie z pytaniem, czy jestem? Halo, Krz Krzyszman? Krzyszman, halo. Cześć. Cześć. No. Więc co do tych jechowych to moi rodzice też tak myślą. Aha, a dlaczego? jeszcze, że I mama jeszcze mówi, że jesteś debilem, tak przy okazji. A to już jest uzasadnienie jakieś, bo to jest kwestia gustu. Znaczy dlaczego Słuchaj, ty no. a, Dlaczego debilem i dlaczego myślisz, że świadkiem Jehowy? Świadkiem Jehowy, bo się na tym nie zna i myśli, że mają takie poglądy, a debilem, bo y, uważa, że głupio gadasz, co najmniej głupio, tak Aha. debilnie. No ja to rozumiem, tylko w którym miejscu? że nie wiem, słuchałem w dniu kontestacji raz, jak gadałeś o dupie Marynie, no i wtedy. no to gorzej. No czasami mi się zdarza. Jak się trafi na słabszy dzień jakiś, to można mieć taki, taką opinię. No cóż, to... Więc to... znowu mam do ciebie kilka pytań. O, ja słucham. Po pierwsze, ty jesteś szlachcicem. No jestem szlachcicem. Znaczy, nie, żeby to teraz miało jakieś znaczenie już po tej rewolucji sowieckiej, nie, nie jaka nie tu przetoczyła się, to... no ale no tak, no jestem właściwie, nikt nie zniósł tamtego porządku tak naprawdę, no to... Czy moi przodkowie no. byli, to ja jestem z rozpędu, nie? No. Król mi nie nadał szlachectwa osobiście, bo, bo go nie ma. No dobra, to tak. Czy ty wiesz, bo właśnie o tym miałem na bloga robić odcinek jutro, to się jeszcze mi przypomniało, że ciebie mogę zapytać. Czy ty mhm. wierzysz, że cały Turyński to jest, no, cały taki, no... Ten Turyński. Nie, nie wydaje no. mi się, ale tak naprawdę nie mam pojęcia. Nie badałem tego i nie ma to dla mnie jakiegoś większego znaczenia. To znaczy, jeżeli jest autentyczny, to nic to nie zmieni. Jeżeli nie jest, to też nic to nie zmieni, więc się tym jakoś nie podniecam. Ale no, nie, trudno mi uwierzyć w to, żeby się rzeczywiście zachował taki autentyczny no, kawałek szmaty przez 2000 lat. No, to... tak. Znaczy, nie wiem, no po prostu nie wiem, na co ty myślisz na ten temat. A ja myślę, że jednak jest prawdziwy. Po tych wszystkich takich dowodach i dementacjach to jednak myślę, że mogło się odstać coś takiego. Hmm. No, to trzeba by przeczytać. Tylko jakieś hmm. takie rzetelne badania. A gdzie to w ogóle jest teraz ten, ten cały całun? A to w Turynie albo w Rzymie, nie pamiętam. Znaczy, no. Aha. Hmm. Wiem że, jest wy... Wiem, że w wakacje czy coś będzie wystawione. Wystawione. Aha. No ja bym się z, e, chciał usłyszeć opinię jak kogoś, kto krytykuje, kto ma krytyczny stosunek, jakie on by przedstawił zarzuty, że to nie jest autentyk. do tego by to, najpierw bo, zacząć. No, na przykład zrobili rzeźbę na podstawie tego i trochę dziwna pozycja była Jezusa. No tak, no ale to dalej nie jest dowód, że to jest autentyk albo nie jest autentyk. No, że jest... Hmm. Znaczy, aha, zrobili rzeźbę, tak? I wyszła, że pozycja tak. się jakoś nie zgadza, tak? Czy co? czy znaczy, no nie zgadza się, no tak, no raczej szans, nie miało je, taka bardziej karykatura, to była, nie człowiek. Aha, no to, to dziwne. Głowa była dziwnie nieproporcjonalna. No dobra, ale to dalej jest mało rzetelne, bo każdy sobie pewnie może po swojemu co zrobić. Ja wątpię, że da się tylko w jeden sposób y, odtworzyć y, człowieka. Poczekaj, po Oczekaj, co jest... kończę. Dobra, kończę, tak. okay. muszę kończyć. No dobra, no to no, na, następnym razem. Krzyszman uciekł. Zapewne się mama dowiedziała, że gada. Krzyszman z tym debilem Martinem. Yy, Agnieszka na czacie, właśnie czat jest, ja muszę zacząć od tego, że poinformuję, gdzie jest czat. Czat jest na stronie www.odwyk.com albo na stronie www.justin.tv slash odwyk. No. Ale najprościej odwyk.com tam jest czad i można sobie poczytać, na przykład jak Agnieszka mówi, a właściwie co to ten całun zmieni? Jeśli wyjdzie, że jest prawdziwy, to będzie kolejnym przedmiotem kultu. No tak, właśnie tylko to zmieni, że będzie kolejny przedmiot kultu i nic więcej. E, no, ani chyba nie zachęci nikogo, żeby uwierzył, że z martwych stanie miało miejsce naprawdę, ani chyba nie zniechęci. Nie wydaje mi się. No, nie wydaje mi się. No, więc dobrze. czat jest na stronie www.odwy.com, a dzwonić można przez Skype albo przez telefon. I ja teraz właśnie napiszę na ekranie, jak dzwonić przez Skype albo przez telefon. Dajcie mi 20 sekund. Dobrze, chyba już wszystko działa. Dzwoni Mirek, mam nadzieję, bo mi coś komputer zaczyna dziwnie wolno działać. Nie wiem dlaczego. O, jest chyba. Halo, halo, nocena. No, odwyku. Na... No, halo? Halo? Coś nie działa, nie? Nie działa. Nie wiem co się dzieje. A myślałem, że odebrałem, a jednak nie odebrałem, tylko się coś zacięło. Oh my goodness, co tu się dzieje w ogóle? Dobra, jeszcze raz. Test guzika zielonego z napisem answer. I. Answer. No jest, działa noce na wyku. Prawie, coś się dziwnego dzieje. A sprzężenie jest jakieś. Jeszcze raz trzeba by zadzwonić. O, chyba teraz, może teraz by. No, coś nie za dobrze. Skype coś zwariuje. Rozłączam rozłączam. Dobra, jeszcze raz próbuję. Eee, Okej, okay. no coś tam, coś tam, jakieś dzisiaj są takie małe problemiki, ale to nie, nie tak bardzo istotne. Eee, z kosmosu był to telefon. Eee, co ja jeszcze miałem powiedzieć? Jak dzwonić? No chyba jest napisane, jak ktoś słucha przez samo audio, no to to informuję, że na numer odwyk.com przez Skype'a dzwonić można, albo 222-195-321 i sobie pogadać najpierw jest Mirek. Było za cicho. Może teraz będzie dobrze. Uwaga? O, halo? o i teraz dobrze działa. No. Czekaj. Gratuluję ten debiutor raperskiego. A <grystanie> to było straszne. Ja, nie wiem myślałem, że wszyscy będą wiedzieli, że to był żart, a nie poważny rap. A jeden gość mi w ogóle wysłał instrukcję y, takie jak być poważnym raperem, gdzie się poprawić, gdzie robię błędy. Tak jakbym ja karierę a, zaczynał. A to było nie? dobre właśnie. Jak ja to usłyszałem, to mi się pierwsze, co mi się skojarzyło, ale tylko nawet, nie wiem, właśnie ten podkład. E, nie wiem, czy pamiętasz tych koleś, ci raperzy z Nadbisły? A tak, pewnie, że pamiętam. Ma, Bardzo to, lubię ich, no. No a to właśnie to było w, w takim klimacie i... Jejku, to taki mógł, mógł być robił, <laughs> bo to takich mógłbyś więcej robić. Bo naprawdę, jeżeli chodzi o lirykę, była świetna. <laughs> ja... No czy znaczy ja słyszałem, że... Y... No. Co ja to chciałem powiedzieć? E... Aha, no, znaczy jak to zrobiłem już, to potem komuś pokazałem. Nie, to Beci. I Becia mówi, że o to jak ci traperzy z Nadwisu, ale dopiero pierwszy raz kojarzyłem, że oni rzeczywiście tak robili. Tak po prostu mi się zrobiło, bo znaczy nie wzorowałem się na nich, ani w ogóle na nikim. Tylko dorwałem dwa bity w internecie darmowe jakieś i sobie myślę, o, piosenkę walnę. Tak dla jaj. No to walnąłem dla jaj i przy okazji temat mi był no to. No i tyle. I fajnie. Ale więcej nie będzie tego a, a, chyba. No, a czemu? A nie, no to... mogą być takie spontaniczne jakieś. No to głupie było strasznie, nie? Tak mi się wydaje. No i co? Tak, takie masokrytyczne. No takie masokrytyczne właśnie. No się zastanawiam, ile ludzi zrozumie, że to jest ironia i że no, o czym ja tam mówię, a ile będzie mi potem, nie wiem nie zrozumie i będzie mnie oskarżać o różne rzeczy. <grym> nie, no nic było bardzo fajne. A ten, a propos tych, tych tych, zbiegów okoliczności jeszcze, nie, co był mm -hmm. no. e, podcast, to na przykład, jak, jak można wytłumaczyć zbiegi okoliczności, na przykład, jak Paweł opisuje w liście do Koryntian, co jemu się przydarzyło jak można by trzy razy płynąć okrętem, żeby znaczy nie wiem, ile razy płynął, ale Ile razy okręt może z tobą zatonąć? trzy razy to chyba dosyć, nie wiem, małe prawdopodobieństwo. No fakt, były takie. No i temu to się ciągle Ech. coś zdarzało. Albo jak można przeżyć kamionowanie. No, no, ale największe wrażenie robi coś, jak się pozna człowieka jakiegoś i on na żywo opowiada o tym, co mu się niedawno stało. No bo ktoś może powiedzieć, no Paweł, to tam napisane, każdy może napisać 2000 lat temu. No ale jak się zna gościa i on ci opowiada w twarz, co tam mu się działo, no to to już, to jest, to robi wrażenie, odkryłem. Nie? No. A ten, ale wczoraj jakiś wpadłem na jakiś filmik e, na YouTube i tam oglądałem i potem przyszedłem na, na tego kolesia, który to publikuje, to jest Grabasz, ciche berety. No i <sum> właśnie on pisze tak, że cześć, jestem Marcin, mieszkam w Lublinie, jestem katolikiem, pozdrawiam wszystkich braci w wieży. I teraz hmm. to jest wypis, ja to sprawdziłem, do minus Jezus, to Bajtiter będzie wiedział. I pisze tak, w wyrażeniu Sobor Watykański II chciał ująć łącznie dwa stwierdzenia doktrynalne. Po pierwsze, że Kościół Chrystusowy pomimo podziału chrześcijan nadal istnieje w pełni jedynie w pełni jedynie w Kościele katolickim. No tam, po drugie, że licz, liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy znajdują się poza jego organizmem, to znaczy w Kościołach i kościelnych wspólnotach, które nie są jeszcze w pełnej wspólnocie z Kościołem no tak, to tak. No, czyli tak mówi, y, Kościół katolicki ma monopol, i, a ci, co, co poza Kościołem, to i tak prędzej czy później będą w Kościele. No, no tak, no taka dziwne. zawsze była doktryna Kościoła Katolickiego i nie ma w tym nic dziwnego chyba, nie powinno być, no. <laughs> nie, no tak jak, jak, jak ja to przeczytałem, to właśnie tak nie no tak dziwnie. No tak, bo... Znaczy ja wiem, że, że Kościół tak pewnie, no ale myślałem, że jakby, jakby tak spuścili troszkę w stronę, o tak. Tak, no tak jakby się... No, no tak, no, Usiłują to ładniej mówić le ładniejszymi słowami, jakoś łagodniej, no ale... I tak jest o to samo chodzi, że chcą, żeby wszyscy byli w jednym kościołem pod papieżem jako głową. Hmm. No i, i tyle. To się nigdy nie zmieniło. No tak jest zawsze... Martyn, właśnie, ja miałem ostatnio do Ciebie pisać, ale potem sobie że zapytam Ciebie na odwyku, bo może ktoś jeszcze odpowie na tym też, na, na odwyku mhm. da że jest taki przypadek, że moja znajoma ma przyjaciela, który jest homoseksualistą wow. i jest wierzący. I nie chce być homoseksualistą i tam rozmawiał z kilkoma księżmi i tam no nie wiem, roż, różnych ludzi się radził, no i i nie może przestać przestać bliżej, pomóc, z... znaczy no tak, no daj, by nie My, może no ciągnie go do chłopów, no, tak. No i że już nawet z kobietami próbował i był w związku, ale jednak to na dłuższą metę nie wyszło i teraz jest w związku z jakimś tam partnerem. Mm. No i, i chodzi, chodzi o to, że ta, ta jego przyjaciółka mówi, że to jest naprawdę, no to jest świetny pad taki wie, że bardzo w porządku i taki dobry człowiek, jeżeli bardzo szkoda, żeby żeby nie był zbawiony właśnie taki koleś, nie wie jak on, ona nie wie jak, jak ma bym pomóc, ja powiedziałem, że, jemu, że no dla mnie jedyne, jeżeli on jest szybki się pyta, jakby szybki możliwości się łapał, no to jedynie to, to chyba żebyś tak szczerze wrócił do Boga, no bo ja nie widzę innego, No tak, no z, się właśnie zastanawiałem nad tym problemem, co właśnie jeżeli taka sytuacja wystąpi i wtedy, no i co teraz? No i dobre pytanie, co teraz? Ja nie wiem, co teraz. No i właśnie, jak to się skończyło? Nie skończyło się jeszcze. Nie, nie no to się nie skończyło, to trwamy I teraz chodzi mi o to, no bo ja, ja jej no ją ja no jeżeli nie ma takiej szans, no to... Bo słyszałem, no, na czytałem tam no, e, jakieś artykuły, no, że podobno ludzie, że to takie przypadki, że jak ludzie się nawracają, to jakby... No nie wiem, że, że przestają mieć ochotę aż tak, albo że nie ciągnie ich No i mi się tak coś zmienia, tak. No, to Ja też a, to słyszałem, no, i gadałem na żywo a, też a, takimi przypadkami, ale yy, no, na, no, nie wiem, że na pewno, na, teraz już wiem, że są też przypadki takie, że im nie przechodzi, no i co wtedy? No Wtedy to ja myślę, że człowiek jest taki, jaki jest i jeżeli nic na to nie poradzi, no to po pierwsze nic na to nie poradzi, musi przy, przyznać się przed sobą, że taki jestem, no i, i co teraz? A no, z drugiej a tak, strony... To, że ktoś z natury mu się coś chce, to jeszcze nie znaczy, że musi to robić. No, jak mi się chce... Jak mam ciągotę do chlania, to gdybym miał, to bym... Nie, to nie usprawiedliwiało, żebym mówił, no co, jestem alkoholikiem, bo się Bóg mnie takim stworzył, to mam to robić. No niekoniecznie muszę to robić. Bóg dał wyraźne w granice, wskazówki, że nie wolno, mężczyzna nie może tego robić z mężczyzną. Ale nie zabronił tego, żeby człowiek, jeżeli taki jest, że ma ciągoty, no to żeby mieć te ciągoty, więc... Jeżeli ktoś da radę tak żyć, lawirując między własnymi ciągotami, a przykazaniem, które mówi nie rób tego, no to, to da radę, no ale to, to będzie dalej miał trudno. Ja nie wiem, czy on, czy jest w ogóle jakikolwiek no. wyjście z tej sytuacji, jeżeli się człowiek nie zmieni. No, nie, no no ja też tak rozumiem, że tak jak się mówisz, że wiara nie, nie ma bawienia w uczynku, że ja rozumiem, że dobrych uczynku nie tyle, że że, no, że nie, nie może sobie nabyć pluton, które zrównoważył twoje minuty, ale chodzi mi o to, że jest jednak napisane, że w każdym przypadku właśnie, że ona się odwróci od grzechu. Jak się nawracasz do Jezusa, Od grzechu? Tak, ale grzechem jest czyn, a nie to, że kogoś ciągnie jeszcze tak, tak. tak. Do nie, nie, nie, nie, nie. To ja no, rozumiem, to, że, tak. że właśnie, no ja też tak rozumiem, że właśnie jedyny lubi wyjście, nawet on nie umie sobie z tym poradzić, no to sorry, ale tak jakby musiał wybrać celibat. Tak? No dokładnie, to jest taki celibat. No właśnie. No więc skoro księża potrafią, pomimo tego, że ich ciągnie do kobiet, żyć w celibacie i z nimi nie robić, no przynajmniej część powiedzmy, no to on będzie miał podobną sytuację tutaj, no i już. I chyba, no, ja myślę, że nikt mu nie powinien nic zarzucać, jeżeli niczego nie zrobi złego, jeżeli nie zrobi nie, tego, co tam no, Biblia zakazuje. To nikt, żaden chrześcijanin nie powinien mu zarzucać, tylko chyba mu jakoś pomagać. W tym, że no gość się taki urodził i co ma na, co, i co ma teraz zrobić? Bóg mu nie chciał tego zabrać, no i musi z tym żyć. To jest ten jego, jego krzyż, który musi nieść. Nie? Ja też tutaj właśnie... To jest ten rok, no właśnie, no na to wygląda. No ale ja mówię, no, no ale mi się wydaje, że właśnie no tym bardziej tak jakby, no bo ja wytłumaczę jego przyjaciół, to żeby z takim naprawdę zaufaniem, nie w takim, że boją ja że to, że on powie, że wierzy w Boga i mógł jest jedna, ale żeby zaufał. No, I tak. no, bo ja mówię, że w takim przypadku ludzie mogą sobie poradzić właśnie z takim 100% zaufaniem, nie na pół piska. Ja mówię, że wierzyć w Boga można albo wierzyć, albo nie, nie można na... No, nie To wiem, prawda. Na to prawda. A Bóg ufać, potrafi, bo... Bóg potrafi nawet takie rzeczy tak, zmienić, jak, tak, jak tak, nasza natura Nasze ciągoty i wszystko, no, widziałem też takie przypadki, że no była dziewczyna, paliła całe życie, nawróciła się i koniec, od, z dnia na dzień przestała palić, bo już nie chciała, przeszło, nie? To samo było z narkotykami, jak ktoś czyta książkę Krzyż i Sztylet, to też wie, że ludzie jak się tam, ci chłopcy z tych gangów amerykańskich się nawracali, to musieli się od, na, no musieli... Przestać pać, ale tylko musieli fizycznie wytrzymać te trzy dni i nie ciągło ich więcej, wyleczeni byli. Tak naprawdę wyleczyć się z takich rzeczy się nie da do końca tak normalnie fizycznie, bo zawsze będzie to coś, co cię ciągnie. Nawet jeżeli fizycznie się przestaje być alkoholikiem, o, mówi się, że nie można przestać być alkoholikiem, że się już jest do końca życia, jak się już raz wdepnęło i tylko można nie pić. Być abstynentem, ale się alkoholikiem zostaje. Ale z Bogiem wcale tak nie jest. Bóg potrafi tak zabrać to, tak, że nie ma po tym śladu. To nie jest teoria, tylko mówię o tym, co wiem, że tak jest. No, są tacy ludzie. No, właśnie dobrze było nagrać też parę takich osób. Przy okazji. Dobra, dzięki wielkie. Jeszcze, jesteś, jesteś jeszcze tam? Bo się Skype coś dziś psuje. Uuu, uh, halo. No, chyba. Chyba zdechnął mi Skype. Wow, no dobra. Skype mi się coś dzisiaj rwie. Wszystko mi się tu rwie. Co się tutaj dzisiaj dzieje z tym komputerem? Może zrobić tu porządek. Reseta może czy coś. Nie rozumiem tego zjawiska. Z obliczeń mi wynika, że używa się, jak sobie podsumuję, ile wszystkie procesy działające na komputerze zajmują czasu procesora, to wychodzi gdzieś 60. Patrzę na miernik, 100. No i jak to jest możliwe? Gdzieś jest coś ukrytego, co mi zwyżera procesy komputera i wszystko przez to działa wolniej. No, ale mniejsza z tym, no są nocy na odwyku, Eee, właśnie, zawsze się zastanawiałem, tak jak Mirek dzwonił nad tym problemem, czy w ogóle mnie widać, słychać i czuć? Chyba działa, działa chyba. Zawsze się zastanawiałem nad tym, znaczy zawsze. Nie, dobrze, od jakiegoś czasu, jak zacząłem przy okazji tych moich występów e, w, z lesbami dwiema, się zastanawiałem właśnie, co w sytuacji by było, gdyby zdal żył się taki człowiek, który, no jest gejem, bo się taki urodził. No, no, nie wiem, czy są tacy. W ogóle, no, cholernie mało wiadomo na ten temat. No, bo jak to w ogóle zmierzyć i zbadać? Zresztą to jest tak mocny temat wywołujący takie mocne emocje, że mało jest rzetelnych badań, jakich obiektywnych, że ktoś nie ma uprzedzeń. Yy, no, i dlatego trudno cokolwiek powiedzieć. No, ale myślę, że są tacy. Wydaje mi się, z tego co obserwowałem, wydaje się, że to jest coś wrodzonego. Yy, w niektórych przypadkach, no, powiedzmy tak. No pół przypadków jest taka, że komuś się coś popierdzieliło i sobie pomylił dziewczynkę z chłopakiem, bo no bo miał ogólnie bardzo dziwne życie. Dziwnie wychowany się tak zdarza. Ale są też tacy, którzy tak mają. I mają i już. No i co, cóż na to poradzę. Skąd mi się, skąd mi się wzięło to, że mnie ciągnie do dziewczyn? No nie wiem, skąd mi się wzięło. Urodziłem się taki. No i teraz jakby ktoś to próbował wytłumaczyć, czy to ma uzasadnienie, czy nie ma. No może się tłumaczyć, ale... Fakt jest taki, że tak mnie ciągnie i nic na to nie poradzę, po prostu taki jestem i już. Więc gdybym się urodził i ciągłoby mnie w, do chłopaków, to co ja bym do cholerysty mógł poradzić? Mógłby by mi wszyscy mówić, że to nienormalne, niezdrowe, no ale jak mnie ciągnie, to mnie ciągnie, no i cóż mogę zrobić? To tak jak, nie wiem, lubię grać w Counter Strike'a, no bo lubię, no i teraz mogą mi wszyscy wmawiać, że nie lubię, że to złe i ja mogę zrozumieć, że to złe że nie powinienem i mogę nawet przestać grać, ale jak mnie ciągnie, to mnie ciągnie, jak lubię, to lubię i już, więc no mówię, trzeba oddzielić trochę to, jaki człowiek jest od jego czynów. To, co zauważyłem, co jest w Biblii, a co się jakoś na co się dziwnie mało zwraca uwagę w kościołach, to skupienie się na czynach i słowach, na konkretnych rzeczach w Biblii. Inaczej mówiąc, jak Jezus nie mówi ciągle: bądźcie tacy siacy, miejcie nastawienie fajne, bądźcie dobrej postawy, miejcie dobrą postawę jakąś w stosunku do innych. Nie, on mówi: róbcie to, róbcie tamto, róbcie sio i róbcie owo. I jak jest na przykład obraz sądu, to Jezus mówi, że przyjdzie kiedyś sędzia, tu postawi kozły, tu postawi owce i powie: tak, daliście mi, dajcie mi pić, zrobiliście mi to i tamto odwiedziliście mnie i tak dalej, to idźcie do nieba, a wy idźcie do piekła, bo tego nie robiliście, do widzenia. I nie ma w tym ani słowa o tym, że ci byli, się urodzili z ciągotami, żeby robić dobrze, a ci z ciągotami, żeby robić źle. Nieważne. Jedyne, co jest ważne i co odróżnia owce od kozłów, czy tam jakieś... No te dobre zwierzęta, no pewnie owce chyba to były, a te złe to kozły. No, jedyne co odróżnia te dobre owce od złych kozłów, to to, co zrobili albo czego nie zrobili. Koniec. I to jest najzdrowsze i najbardziej zgodne z Biblią podejście, myślę. więc jeżeli mama czyjaś twierdzi, że jestem głupi po tym, co powiedziałem, no to trudno, no, niech sobie sądzi, no, każdy może mieć swoje zdanie, aczkolwiek ja nie widzę nic głupiego w tym, co mówię, ale myślę, że mamy zwracają uwagę na czasami nie te rzeczy, co trzeba, bo od tego są mamami, no, po prostu. Myślę, że niektóre rozmowy należy... Hmm. albo nie, dobra, nie, bez tego, mniejsza z tego. Wróca, Wracając do tego pierwszego tematu, sekta, sekta, sekta, właśnie jak pułkownik powiedział na czacie, na www.odwyk.com to po tej piosence ostatnio zrobiłem piosenkę, jak wiecie yy, chyba wiecie ten taki rap dziwny jak on ten szedł już go trochę zapomniałem, coś tam było aha o wielkanocy, żeby królika tak, no właśnie że ostatnio tyle było tych znowu królików i jajków i kurczaków i wszystkiego że naprawdę mam dość jak Jakby powiedzieć łagodniej, nie potrafię tego powiedzieć łagodniej, żygam tym. Mdli mnie, jak widzę, słyszę o świętach. Boże, Bożym Narodzeniem, po prostu mam odruch wymiotny, jak słyszę o Bożym Narodzeniu. Jak słyszę o Wielkanocy, tak samo. Mi się jedno od drugiego niczym nie różni. Mam tego dość. Medli mnie i chciałbym to z siebie wydalić. Ja bym chciał, żeby ludzie w tym kraju, tutaj ci, którzy wokół mnie mieszkają, wzięli trochę, nabrali jeszcze tej trzeźwości albo żeby też mieli już taki odróg wymiotny, żeby wydalili z tego kraju ten idiotyzm, w który się zmieniło święto Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Bo być może kiedyś to było, miało to sens. Ja myślę, jak ja byłem mały, młody, to to jeszcze było święto Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Było, było. I myślę, że wpływ na to miał paradoksalnie ten cały komunizm, to, że ludzie no, nie mieli co kupić, ani za bardzo sprzedać, ani w ogóle nic się nie dało robić. I się jakby z konieczności zajmowali rzeczami bardziej takimi ludzkimi, duchowymi, albo takimi innymi, nie? Niekonsumpcyjnymi. No. I wtedy, ja pamiętam, jakbym mały, to tam było naprawdę, Jezus był wszędzie, że to było religijne bardzo, bardzo było, było, tak. Chodziło tu o Jezusa jeszcze. No, ale potem, jak się zaczęły walkmeny pojawiać, komórki, telewizja i radio, i kolorowe opakowania, to wszystko szlak trafił i teraz ja nie mogę na to patrzeć, ani tego słuchać. Ja już nie cierpię tych idiotów, którzy mi na YouTube piszą, że gadam bzdury w tej piosence, bo tak naprawdę to przecież chodzi tu o triduum paschalne i chodzi tutaj o Jezusa, jak najbardziej chodzi o Jezusa. Czyli są ślepi, czy mózgu nie mają? Gdzie? Kiedy chodzi o Jezusa? No gdzie? No może w Kościele chodzi rzeczywiście, ale Kościół to jest ile teraz? 1% rzeczywistości? poparcie wokół siebie. Na całą rzeczywistość, jeżeli 98% czasu spędzanego podczas świąt, ja spędzam z kurczakami, królikami, jajkami, wesołą, rodzinną, ciepłą atmosferą i panią z telewizji, która robi cudowne miny, nie wierząc w ogóle, że Jezus zmartwychwstał, ale pieprzy głupoty, że jest przecież, no, święta wielkiej nocy, te ciepłe, rodzinne, święta tradycyjne, starajmy się spędzić zdrowo i, i wesoło i ble, ble, ble, ble, ble. I nikt już nie wie, o co tu chodzi w ogóle. No to jak to ja to widzę, no to przecież ludzie, to jest większość tej rzeczywistości, która nas otacza. A jeżeli ktoś sobie gdziekolwiek przypomni w ogóle, że tu gdzieś jakiś Jezus jest, no to tylko w kościele już. I to jeszcze jak w tym kościele? W tym kościele, jeżeli nawet się przypomina o Jezusie, to robi się z tego jakąś, kurde, rekwiem dla Jezusa, zamiast się cieszyć, że zmartwychwstał, stał, No ten groby się buduje mu w piątek, a w niedzielę to wcale nie wygląda już znowu tak fajnie. Ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek był na nam szy, bo mówię to o tym standardowym kościele, jedynie słusznym, tym zdrowym, tym porządnym kościele, bo wszystkie inne to są, wiadomo, sekty od diabła, nie? No, a więc mówię, tym jedynie słusznym, w tym jedynie słusznym kościele, zamiast się cieszyć, że Jezus martwych stał i żyje, no to ludzie się cieszą w sposób taki... Lo, ro, ro, o, radujmy się, stał pan, ale mi dobrze, amen. I tak cały czas taka radość. A ja potem wracam do domu i co? I żółte kurczaki, i baranek na stół z cukru, i święconka, i potem telewizja, i Kevin sam w domu po raz piąty w tym tygodniu. I ten. No, jest dobrze. Więc, żeby yy, się nakręcam niepotrzebnie, ale. O, dobra, mo można już dzwonić, już się odkręciłem trochę. Więc sobie myślę, że jak. Yy, to tak wygląda, a ktoś mi mówi, że ja niepotrzebnie dośpiewam albo głupoty gadam, no to niech się puknie w łeb, naprawdę. Niech przejrzy na oczy, no. A dzisiaj. O, Kasper dzwonił, może niech Kasper teraz popowiada. Ja Wam potem co się jakiego maila, na czeką wiadomość dostałem. Co jest z tym Skype'em dzisiaj? Wszystko tak chodzi jak jakoś Cześć. bez. Cześć. O, cześć, działa. Halo, o cześć, działa, działa, musiałem tylko wyłączyć Justina. No, ja bym tak nie obrażał, nie jechał po kościele katolickim, bo tutaj się Bajt zaraz będzie produkował i, i, i próbował bronić. Ja myślę, że to jest no zupełnie oddzielne. Po prostu wszyscy wpadają w ten konsumpcyjny szał tej, tej, wielka, tej Wielkanocy całej kurczaczków i tak dalej. A, a, a jeżeli wchodzi w to kościół, to jest oddzielnie jak, jakby liturgia w kościele, a czy ktoś do kościoła chodzi, czy nie, to i tak te kurczaczki wielbi zajączki i w ogóle ma w tyłku po co to wszystko się dzieje i od czego to się wszystko wzięło, więc to jakby kościół i ten cały konsumpcjonizm to jest ten... Jakby. No dobra, ale czekaj, kwestii, nie? sekundę. Kto ma to w tyłku? No chyba ci smutni ludzie, którzy są tak oddzieleni od rzeczywistości, że siedzą w tym swojej izolacji i od rana do wieczora chyba gadają tylko z takimi jak oni biednymi, znaczy no biednymi... No, o kim to, ty mówisz teraz? No mówię o takich e, ultrakatolikach, którzy cały, cały dzień albo cały tydzień przesiadują w kościele, no bo tylko oni nie są narażeni na te kurczaki i te, te, te wszystkie rzeczy. No jak można nie, się od tego coś, oddzielić? Ale o coś innego mi chodzi. Mówię, że wszyscy, wszyscy dookoła biorą udział w tym całym konsumpcjonizmie i tym całym szale. No właśnie. A jeżeli chodzi w to liturgia katolicka, to jest o obok jakby tego... I chcąc nie chcąc, no ja się wiem. w tym uczestniczy, a oprócz tego można iść do kościoła i rzeczywiście, jakby już, już pomijając kwestię doktryny i jakby poglądów, tak? Bo to, to jest kwestia drugorzędna, tylko. Dobra, ale o czekaj, co można, tak? co można w kościele a? zrobić? W kościele się można zadumać i tyle. No pomodlić się, wziąć udział w liturgii i tak dalej. No ale czekaj, no właśnie to... ja się czepiam tego i tak dalej. Dlaczego to ma tak wyglądać, że mam się zadumać, wziąć udział w liturgii i się pomodlić? A gdzie ja się mam cieszyć z tego? Gdzie tu jest miejsce no, na radość? Się, na jaką... jest, z tego, co wiem, no to w, w, w tradycji i w obrzędach i w liturgii kościoła katolickiego to jest, w Wielki Piątek jest jakby wspomnienie ukrzyżowania, czyli wszyscy się smucą, a mhm. od, od niedzieli do końca jakby od, od, od samej niedzieli wszyscy się radują i mają no, być czeka, szczęśliwi. Właśnie, to ja się dalej. tego czepiam, że się radują, zamiast się cieszyć. Bo jak już no, słyszę, no, że się radują, no, dobra, to już wiem, no, że to będzie no, poważne. I że to w ogóle nie no, będzie no, miało no, nic na no, z i tak dalej. No z założenia tak mają być, no jak to wychodzi. No w dobra, praktyce, ale to dobra. Tak szczerze, czy oni się naprawdę cieszą? Ty widziałeś coś takiego? Takie zjawisko? No. No wiesz, mówiąc oni, to masz na myśli pełno milionów katolików, tak? No to nie można tak ogólnikować. Nie, no? Ja tu widzę Bajditera, który jest katolikiem i podchodzi do sprawy bardzo poważnie. Znam wielu ludzi, którzy są katolikami i naprawdę rozsądnie podchodzą do sprawy i, i, i, i obchodzą te święta w miarę z głową, No, no ale radości mi w tym brakuje, no. Jak no no ja widzę ja o nich widzę na przykład radość i tak dalej. No to, że jest no. pełno, pełno idiotów dookoła i to jest większość, to, no to ja bym tak nie generalizował, miałem bo pecha, potem się że ludzie cierpiają. Ale ja myślę, że większość. Ja mam że myślę jednak, że mam rację mówiąc o wię... że większość taka jest. Tak, ale... większość. No mówisz, że no, no mówiłeś o wszystkich. No tak, no wszyscy. Ja mówię, nie mówiłem, że nie użyłem kwantyfikatora, ale mówię zdecydowana <śmiech> większość w przybliżeniu wszyscy. Oprócz wyjątków, no, no oprócz niszy. No, a ja, chciał, ja chciałem jeszcze zagadać, nie wiem, czy pamiętasz, na dwie, dwie noce na odwyku temu mówiłem o tym gościu, który do mnie zadzwonił w mojej rodzinę, nie? No. Kojarzysz to? Um, a tak. No, i miałem się go dopytać, co i jak z, z, z tym jego nawróceniem. Jak no, by więc gość się w ogóle okazał zakręconym oszołomem. Bo zaczę, zacząłem z nim gadać, tak, wiesz, już na, na poważnie, tak, że głębokie z No, Zrób wstęp dla tych, co nie wiedzieli, żeby takiej szybki, żeby wiedzieli, o co chodzi. Bo to ciekawa historia jest. No, bo generalnie w mojej urodziny napisał yy, do mnie gość, który miał przeszłość dość taką nieciekawą, jeśli chodzi o, o różne używki, narkotyki i tak dalej. Gość nie dość, że głupi, też czepechowy, dwa wyroki w zawieszeniu i tak dalej, no po mm -hmm. prostu szalał gość. Tak. Niesamowicie. Mm -hmm. ro, ro, rozbójnicko, że tak powiem, łagodnie. No i, i to było już bardzo dawno temu i już z nim kontakt zerwałem. E i napisał do mnie w mojej urodziny yy, i yy, yy, zaczął mnie przepraszać za całe zło, które jakby yy, naraził mnie i tak dalej, mm -hmm. będąc tam w kontaktach ze mną, bliższych, no. jako kumpel. No i mówił, że się nawrócił i chce wstąpić do klasztoru tak w ogóle. I, I... I na tym się skończyła historia, dzwoniłeś z tym tydzień temu czy tak, dwa? Tak, tak, tak, to było tak bardzo świeże i nie znałem szczegółów dokładnie. No właśnie, jego i jego pogadałeś historii. z nim teraz szczegółowo i co wyszło? No i... No i generalnie y, jemu się coś w głowie pomieszało, bo on zaczął gadać o jakichś karmach, o czakrze, o aurze oh i tak dalej. I, I wiesz, y, przy, przytaczać cytaty z Biblii, wiesz, w nim straszne zaangażowanie, i, ale jakby przenikające fanatyzmem i jakimś takim, wiesz, no, że i zaczął, yeah. z, z, zaczął mówić coś o... o, o Wysy wysyłał mi różne cytaty z Biblii i podając jakieś takie kosmiczne interpretacje tego, że jakby tu jest mowa o jakiejś karmie, że to grzech oh ma wpływ na nasze choroby. Dobra, tak to dalej. teraz pytań, skąd on wziął to? Bo pewnie sam nie wymyślił. Czy sam no, wiesz, jak, jak miał taką przeszłość, kurde, z różnymi ludźmi e, e, się spotykał, miał e, wiesz, używki i tak dalej. No, on generalnie mówił, że on w tych używkach szukał właśnie jakiejś wyższej siły stwórczej i tak dalej, wiesz, takie teorie. No i generalnie pomieszał katolicyzm z różnymi innymi ideami i zaczął, wiesz, ale i tak się niesamowicie zmienił, bo jak gadał ze mną, tego w ogóle nie. On tak, jakby takim, wiesz patetycznym tonem i tak doniosłym głosem, że nie grzesz synu i tak dalej. Zaczął mnie nauczać w ogóle nie? i pouczać, że, to, że błogosławi mnie to, że szukam Boga, ale, ale błądzę, bo on też taki kiedyś był i zaczyna mnie nauczać i tak dalej. Mieszając to z jakimiś, kurcze new age'owymi teoriami wow. jeszcze mnie zapewniając, że katolicy księża mają dokładnie takie same jakby te. O! i się to wszystko z mu zgadzało nie? i w ogóle o co chodzi ale odjazd przeżywa no i dalej tak ma no i jeszcze mi zaczął no, ostatnio, no A, ostatnio tak. mi udowadniał, że Jakub nie był Żydem Jakub Czy nie Izrael... był Żydem? ten z Biblii? No, tak, ten który był ojcem Żydów ten którego Bóg nazwał Na Izrael osobiście? To nie był Żydem, tak? No. Tak, właśnie. A kim on był? I potem po temu zacząłem, no nie wiem, Hindusem? Tam tam, nie wiem, jakieś teorie mi zaczął znowu mówić, no ale no, generalnie gość zaczął mylić New Age'owe teorie z katolickimi, łączyć to i po prostu tak kosmicznie się z nim gadało, że w pewnym momencie wysiadałem, nie? No, hmm. o kurde, jako... i podejmuj taki dialog, nie? że chcesz mu tłumaczyć na czym polega chrześcijaństwo i tak dalej, wymieniać no poglądy, i on ci to zaczyna pouczać. No, może poczekaj, że mu przejdzie, przejdzie tak faktycznie. Tak, bo, no, <laughs> no, musi trochę no, tak wyluzować goś, bo, bo trudno z nim się gada teraz, w takim stanie no, jak się jesteś. Naćpał no, się religią teraz. No, no, no właśnie, tak wygląda no, tak? goś no, naczpany religią, właśnie. No, tak. no, no, no, dokładnie. No, jeszcze no. jedną rzecz. Słuchaj tego, y, skończyłem słuchać tego y, Archiwum Masy Krytycznej, całe <laughs> Jakie? się tak. zadałem i całe wysłuchałem, 105 odcinków tego Jakie było. wnioski z tego? I ostatnio Słuchaj. właśnie, ostatni odcinek, który mi naszedł, to, to jak cię Basia rzuciła po tym, jak skrytykował, że tego, że, że święta w hotelu spędza. <laughs> to ja, to ja myślę, że hotelu. byłem, jak sobie teraz patrzę z perspektywy czasu, to ja myślę, że ja byłem niespotykanie łagodny Gdyby to o kogo innego chodziło i na przykład parę lat wcześniej, to ja bym po prostu wyśmiał ten pomysł, bluzgał i, i ten no i, żeś, a, i z tym, z... żeś nagrał... Ej, słuchaj, no teraz gość, który tobie robi konkurencję, z tobą nagrywał podcasty, kurde, kilka dobrych odcinków, mas krytyczny, masy krytyczny. Który, który gość? Który, kurde, razem ale z tobą. Ale co to mikrofonie za konkurencja było? jest? To jest współpraca bardziej, no... no ja wiem, wiem, tam... sobie oczywiście. Ale sam żeś nazwał to konkurencją. Tak, bo ja lubię mieć, to taka <śmiech> wewnętrzna konkurencja. Ja no, lubię no, mieć no. wyzwania. No tak, co sam nadaję, jestem bezkonkurencyjny, to się nudno słuchaj. robi. Słuchasz w ogóle czasem z biegów? Nie, nagrywam nowe. Dobra, biegów, ale ja myślę, że completely unprofessional czas zacząć. Tylko skończę płytkę, nagrywać i jedziemy ja z nowym Nie mówię o masie podcastem. krytycznej, tylko o moim podcaście. Czy słuchasz czasem? A, no słucham, ale ostatnio miałem przerwę. To nie słucham. Ostatnio niczego no, w ogóle. A właśnie i, i jeszcze jeden apel do Ciebie. Wróć z do formy podcastingu. To jest Bo podcasting. Do, do, do widea się gada, no to jest wideokasty. W ogóle niepotrzebny nadmiar formy. No to tym, przecież to, to występuje piękności... to jako ten podcast. O... 99% audio tylko. tego, co przekazujesz, w ogóle się wideo jest niepotrzebne. No i tak dalej. No ale to przecież w możesz słuchać się... w audio. No dobra, ale o tym mówię, że inaczej się e, słucha czegoś, co jest gadane do kamery niż czegoś, co jest po prostu tak jak kiedyś no Robiłeś to, że tak. się przy komputerze, odwalałeś totalną prywatę do mikrofonu i no to zupełnie inna forma była. to samo robię, tak. stary, no co? Co ja wyglądam na profesjonalistę jakiegoś. No, zrobiłeś się profesjonalistę. Nieprawda, włosów sobie nawet nie umyłem, czapki nie mam. Zapomniałem wziąć patrz na moją, tu, widzisz, to się przyda wideo, widzisz co to jest? Tam, Pończocha! Tam. Pończocha dwuwarstwowa na winie. Nie widzę, bo włączyłem wideo akurat. A, widzisz, no Ale a to jest. Nieprofesjonalizm się nie zawiera w tym, że masz roz tego, roztargane włosy. I pończowe na mikrofon. Horror. Ta dzika nieprofesjonalność w nagraniach, a nie tu ustawiasz sobie kamerę. zawsze nie, to jest pułapka. To, co ty radzisz, to, to jest głupi pomysł. A ja ci powiem, dlaczego. Bo ludzie dążą no. z natury rzeczy do tego, żeby się nie zmieniały. Jak coś im się podoba, to nie chcą zmieniać, boją się zmian. I tak się kończy właśnie na w kościołach, to, że jak się zaczyna jakieś przebudzenie, coś nowego, to ludziom się to tak podoba, że boją się coś zmienić. I wtedy robi się może jest fajnie, ale jest zastój. To nie jest dobry pomysł. Ja wiem, że było no. fajnie, ale musi się to zmienić. Bo musi być coś mega innego. Dobrze. No wiem, ja to rozumiem. Musi, że musi. To jednak Nie może być cały czas tak samo. Musi no być. dlatego tęsknię do tej starej, mimo wszystko, nie? Ja mimo też. wszystko mnie rozumiesz, chyba. Nie? Pewnie, że tak jest Wiesz, też. To, do, do, do, do starej formy, jednak do starej strony. To będzie, nie miałem będzie. czasu, żeby, żeby zrobić te dodatkowe elementy w tym szablonie, o mnie prosiłeś. Ale ja to no. zrobię i ci wyślę no porządnie. Nie, nie Kompresuję Zobaczy, grafikę, Zobaczymy. Zrobię po prostu, dopracuję ją tak, żeby zastąpić od razu z miejsca. Dobra, okej. Okay, to dzięki, bośmy się zagadali no. w tych nocach. To, to, na... to na razie, Kasper. Do, do następnego pogadania. No. Kasper ma napisany właśnie, jeszcze powiem, opis fajny w, w Skype'ie. Człowiek człowiekowi wilkiem, a zombie, zombie, zombie, zombie, zombie. zombie. Zombie, zombie, zombie, zombie. Bo co się nie odmienia? Zombie, zombiemu, zombiem. Dobra, ok. wracając do tematu rany, który od początku chcę tutaj przeforsować. Yy... Ała, ała. A w ogóle jeszcze chciałem nadmienić, że gdzieś mi tu lata chomik podobno. Po pokoju i yy, no czego złapać będzie przed spaniem. Chyba, że już uciekł. Możliwe, że już uciekł. Skurczybek sobie już sam umie wejść do klatki, chociaż ona jest na krzesełku. No się wspina po czymś, wspina się. Włazi chociaż ma dwa wejścia do klatki. Jedno ma z boku, drugie ma z góry. A ten skurczybek sobie zawsze omija to z boku, chociaż jest łatwiejsze, idzie na górę, a potem... Tak się zwisa jak pająk i wpada do środka, poturbuje się tam, przekoziołkuje trzy razy, wyląduje na dole, na miejsce, patrzy, podrapie się w głowę, patrzy, o żarcie, marchewka zaczyna jeść, potem się umyje, potem zrobi kupę na to, potem ją powącha, potem powie, o kupa, po i tak dalej. To życie chomika przypomina trochę życie takich prostszych ludzi, takich bardziej zwykłych ludzi, co wiecie... Naprawdę nie różni się bardzo, no może te ku, kup, kupy lepiej obsługują, ale oprócz tego to jaka to jest różnica? No człowiek idzie do pracy, rano wstaje, wychodzi, coś mu każą zrobić, to zrobi albo nie zrobi, wychodzi, wraca do domu, je i następnego dnia znowu wchodzi, wychodzi. No ten, no dobra i tak dalej. No nie będziemy się nakręcać. Ja chciałem, kabli nie przegryza ten chomik właśnie. Chomik chomikowi nierówny, trzeba powiedzieć. Chomik chomikowi chomikiem, ale chomik chomikowi nierówny, różne chomiki są. Ten na przykład w ogóle nie lubi kabli gryźć, niczego, nie gryzie, nie. Nie gryzie, w ogóle mało gryzie jakoś. No, ale jak on biega wszędzie, wszystko musi zobaczyć. Najgorzej jest jak wejdzie do wanny. I skurczybych się wspina na takie miejsca, że ja bym w życiu nie, zgadł, nie wpadł na to, że on jest w stanie się tam spiąć, bo nie ma po czym. On się potrafi wspiąć po śliskiej powierzchni, ale ja już wiem, w jaki sposób. Jest niesamowicie sprytny, to sposób. Ale nie, nie powiem. jak kiedyś pokażę albo zrobię wideo. Jak się chomik potrafi wspinać. Yy, mniej więcej wygląda to, wygląda to jak mm, ten gość, co grał w Mission Impossible 3 i on się tam wspinał po tych skałach w jakieś dziwne sposoby. No to chomik też tak gumie. A najgorsze jest, że jak wyjdzie sobie jakimś cudem na wannę, na brzeg wanny, to potem wpada sobie do tej wanny ślizgawka robi, nie? A no... A potem usiłuje wyjść. Jeszcze mu się nigdy nie udało, no bo wychodzi jak głupi, potrafi przez 15 minut tak, wychodzi, wychodzi, ześlizguje się, wychodzi, wychodzi, ześlizguje się. Bardzo śmiesznie to wygląda, ale nie wiem, czy mu się udało. Ja myślę, że po kablu by mógł, po kablu od tej słuchawki, od prysznica, by mógł się wspiąć, jakby był sprytny. No, ale jeszcze mu się nie udało, bo to by go trzeba zostać na jakieś dwie godziny. Aż... Aż wszystkie możliwości zbada Gość jest, Ten homik jest jak algorytm typu brute force No, że próbuje absolutnie Wszystkich możliwości na pałę Aż mu się któraś uda Jak mu się nie uda, to dalej próbuje Od początku i tak no Jak się da, to się da Jak się nie da, to się nie da eee... No, widzę, że na czacie się pojawiają Bardzo ciekawi ludzie ja Nie wiem, czy ich wyrzucić, czy nie <laughs> Bo klną Dobra, gadajcie co chcecie, ale próbujcie lub innych nie obrażać, albo tak w umiarkowany sposób, albo przynajmniej bez bluzgów, bo wyrzucę. E, no, ci co mnie znają, to już wiedzą, że mogę wyrzucić bez mrugnięcia okiem Wywale każdego, bardzo chętnie i ani mi nie drgnie powieka. Najlepsze jest, jak w tyle już ludzi wywalałem w życiu z tych z forum, ze strony, z czatów, z komentarzy, ze wszystkiego. I oni wszyscy myślą, że, ta, że są najważniejszym człowiekiem w moim życiu. Że ja potem nie śpię po nocach, jak ich wyrzuciłem. Że musiałem przemyśleć tą decyzję dogłębnie, czy wyrzucić tego gościa, czy nie. No bo wśród tych stu tysięcy ludzi, którzy słuchało mojej piosenki, ten jeden akurat ten jeden był dla mnie najważniejszy i ja go zapamiętałem, bo jego życie jest dla mnie tak samo ważne, jak jego życie dla niego, on myśli. I że ja muszę zastanowić się, potem zbierać na radę tutaj, zapytać współpracowników, czy ja mam wyrzucić tego gościa, nie wyrzucać tego gościa. No i on potem do mnie pisze, żebym nie miał wyrzutów sumienia, albo żebym miał. I wypisuje przez następne dwa tygodnie jakieś długie takie, że jesteś matko luzu trochę, naprawdę wyluzujcie Panowie, A przede wszystkim weźcie pod uwagę, że nie jesteście pępkiem świata. To jest straszne w ludziach, że każdy myśli, każdy myśli, że jest, on jest tym jedynym. On jest tak cholernie cool, taki super jest, że cały świat jak tylko go zauważy i zacznie z nim gadać, to o niczym innym już nie myśli. Bo ten jeden facet, ten on, ten ty właśnie, ty jesteś najważniejszy na świecie. No to jest oczywiście złudzenie tylko. No, wynika ono z tego, że jesteśmy ja i to jestem tylko ja. Ja mam tylko własne jedno ciało, jedno życie i ono jest dla mnie najważniejsze. To prawda? Z tym, że dla ja wiem doskonale sobie zdaję sprawę, że dla całej reszty świata to ja jestem gówno warty. Wszyscy mnie mają gdzieś, dokładnie. I to yy, uświadomienie sobie tego jest początkiem mądrości, tak naprawdę. No, drugim krokiem. Biblia mówi, że początkiem mądrości jest bojaźń Boga. I to jest mądre. Mądre. Trzeba się nad tym zastanowić. Dojdziecie też do wniosku, że to jest początek faktycznie mądrości. poznawania mądrości. Ten początek drogi od kiedy człowiek zaczyna się robić coraz mądrzejszy. Ale drugie to jest uświadomienie sobie, że ja jestem absolutnie, kompletnie niczym. Niczym nieznaczącym jakimś typem, e, który tylko złudzenie ma takie. Przeżywa to złudzenie, że jest centrum bo i że wszystko się wokół niego odbywa i wokół niego toczy, to jest naprawdę, uwierzcie mi, tylko złudzenie i można się z tego wyleczyć właśnie w ten sposób, że napisz sobie na przykład do Martina i powiedz, że hej, napisałem piosenkę, jest super, jest najważniejsza, musisz ją koniecznie zagrać, a ja ci powiem, że dobrze, wrzucę ją do tego stosu 1500 piosenek, które już mi wszyscy inni poprzysyłali i kiedyś się zgłoszę. No. I jak jesteś mądry, to ci przejdzie. A jak nie, to będziesz myślał, że ja naprawdę akurat tę twoją jedną piosenkę odgrzebię i potem zrobię z niej super hita, potem będziesz w Mam Talent i tak dalej. No, nie wiem, no, ja myślę, że kiedyś trzeba dorosnąć i się nauczyć, że nie jesteśmy naprawdę w centrum przeświata. Czy to jest ważne, czy nie, czy nie jest ważne dla was? Nie wiem, czy to jest ważne, ja myślę, że to może pomóc wam. To jest dosyć ważna i ciekawa uwaga. Ja wiem, że jak ktoś jej nie zignoruje, tylko weźmie no na poważnie to, co mówię, mimo że, że mówię tak trochę wesoło, to, to mu to pomoże. To naprawdę tak strasznie relaksuje i odpręża, jak sobie w końcu uświadomisz, że jak idziesz, sobie siedzisz, wchodzisz do tramwaju i tam jest 100 osób, to naprawdę dla nikogo nie ma żadnego znaczenia, w co ty jesteś ubrany. To już naprawdę możesz mieć na głowie na przykład krowią kupę. I nikt nie zauważy. Chyba, że zacznie ona śmierdzieć za bardzo, to wtedy tak. No, to naprawdę uwalniająca jest świadomość, kiedy wiesz, że no, kobiety tego nie potrafią zrozumieć zwłaszcza. Jak kobieta wychodzi z domu, to ona myśli, że no, musi się umalować i wszystko, bo ona autentycznie myśli, że wszyscy na nią patrzą. Nie, nie patrzą. Naprawdę, nikt nie patrzy na ciebie, nie. nie. Może byś chciała, ja wiem, może to się... Gdzieś tam, gdzieś tam, że wszyscy, dla wszystkich jest tak, tak ważna jesteś. Myślę, że na, w tych różnych mam talentach i tych idolach, to większość ludzi, którzy tam przychodzą są zaśpiewać, zagadać, to są właśnie tacy ludzie, którzy mają, żyją w tej iluzji, że oni są tak cholernie ważni, najważniejsi. I potem ten, ten wojewódzki, ten narcyz, ten palant, ten no powiedziałbym gorzej, Robi kupę dobrej roboty, no niestety trzeba mu przyznać, chociaż nie czyni go to wcale dobrym, lepszym człowiekiem od innych, że miesza ich z błotem, bo naprawdę, jeżeli oni dzięki temu sobie uświadomią, że tak naprawdę nie są w centrum wszechświata i muszą sobie naprawdę zasłużyć na coś, żeby coś mieć, żeby ktoś na nich popatrzył, to muszą coś zrobić, żeby ktoś chciał na nich popatrzeć, że to nie jest domyślnym centrum wszechświata nie są, że oni nie są na współrzędnym wszechświata na współrzędnej wszechświata na tej osi potrójnej albo poczwórnej w punkcie 000. Nie są na punkcie 000 naprawdę. To tylko w twoim układzie współrzędnych jesteś w centrum układu współrzędnych. W moim to ty jesteś jeden z dziesięciu miliardów innych i mam absolutnie gdzieś cię domyślnie. Chyba, że właśnie czymś się wyróżniasz. Albo, że już z tobą zagadam. Albo, że cię polubię. Albo, że coś zrobisz. Za coś już konkretnego, co konkretnie zrobisz. Ale nie za to, że jesteś. To naprawdę jest nic wyróżniającego cię, że jesteś. No, nakręcam się dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dobrze, teraz przyszła pora na Was. Jakby ktoś mógł zadzwonić się nakręcić, ja sobie odpocznę. A, Roroma, na to ci mówię. Martin, jaki jest temat dzisiejszego odcinka, bo nie mogę się zorientować. No więc przypominam, to są noce na odwyku. To nie są odcinki, to jest nienagrywane, tu można gadać o czym się chce. Właściwie głównie gadamy o Bogu i o religii, o Biblii, o swoich przeżyciach, o księdzrzach, o tym, czy ja jestem świadkiem Jehowy i czy usiłuje naciągać biedną młodzież albo hipnotyzować, albo wciągać do sekty na przykład, jak tu niektórzy myślą. No, to właśnie. No, ale można pogadać o czymś innym. O, Agnieszka dzwoni. Jest Agnieszka. Agnieszka coś powie. Agnieszka... Działa? Halo? Działa, działa. Ja. Tak, ciało, nie sądziłam, że się w ogóle dodzwonię, więc jest miło. A to przepraszam, bo ja się zagadałem. Czeka, tak... No właśnie, teraz nie słychać, bo mi się zepsuł mikrofon. Bardzo dobrze Cię słychać właśnie, mimo że zepsuł tego mikrofonu, słychać Cię jakimś cudem fantastycznie. E, to fajnie, fajnie, ja się cieszę. No. E, tylko teraz muszę sobie wyłączyć, dobrze, jest fajnie. Ja się trochę dziwię temu, co Ty mówisz na temat nierubienia ludzi ze samych istnienia, bo ja odniosłam wrażenie, że Ty właśnie lubi. Ja bardzo lubię ludzi. Nie no, może źle to powiedziałem. Lubić to ja ich lubię, lubię, lubię, tak, lubię ich, ale chodzi o to, że ja ich nie wyróżniam. Oni nie są dla mnie, każdy z nich jakby, no nie jest jakiś ważniejszy od wszystkich innych pozostałych, wiesz, bo to jest, wiesz, o co mi chodzi, że każdy człowiek od siebie, jak patrzy na siebie samego, to on myśli, że on jest centralną postacią wszechświata, no bo tak, tak jesteśmy skonstruowani. No w każdym razie troszeczkę mi to zdziwiło, bo moim zdaniem to właśnie traktujesz ludzi dosyć dobrze, no, ale to tak bez wchodzenia w różne miejsca. No to chciałam mówić, jeżeli można, proszę bardzo, na temat tego. Wcześniej mówiliśmy o kościołach i o tej eklizji mater, czyli tego, że kościół katolicki jest tym właściwym, rdzennym. Tak? No. Mhm. A otóż ja na religii katolickiej, oczywiście szkolnej, w drugiej klasie liceum miałam taką pogadankę na temat tego, że jakiś tam co przepraszam, ale nie pamiętam, który, postanowił, że siedem największych religii świata, w tym tam był oczywiście judaizm, i tak dalej. Ludzie tych religii, jeżeli podążają za nimi, mogą ewentualnie być zbawieni, ale jeżeli zmienią w trakcie, na przykład z katolicyzmu, przejdą na judaizm, to już niestety, albo nie tylko z katolicyzmu, z katolicyzmu na, nie wiem, na Kościół pentakostalny, czy coś takiego, to mm -hmm. niestety jest grzech śmiertelny, ciężki i no to już trzeba mocno się postarać, żeby jednak być zbawionym. No ale jakie to jest uzasadnienie tego, bo ja nie wiem, dlaczego jedne kościoły są jedynie słuszne w tej grupie, a inne są niesłuszne. I czy to ktoś się konsultował z Bogiem jeszcze, bo to jest ważne pytanie. Czy on wie o tym w ogóle, kogo ma przyjmować do nieba, yy, bo mógł przegapić ten sobór, na przykład przespać albo coś, bo się może nie zgadza z nimi <grym> po prostu już... No nie, dla mnie to jest absurdalne. ja po prostu nie jestem w stanie tego zaakceptować i no nie wiem, nie wydaje mi się, ale wiadomo, że Kościół katolicki, podobnie jak Świadkowie Jehowy, mają do tego troszeczkę inne podejście. E, no. To znaczy, mówi się, że mają monopol na prawdę, czy coś takiego. No tak. Na przykład mhm. Świadkowie Jehowy uważają, że tylko oni zostaną zbawieni. No zupełnie tak samo jak i katolicy, nie? No właśnie. Mm, nie wszyscy katolicy tak uważają. No ale inaczej, ale... bo to wyraziłem. Tak jak y, oficjalna doktryna Kościoła katolickiego, głosi. Tak, ale no. tak naprawdę, to, to jest, który katolik jest zapoznany z oficjalną doktryną? Bajditer na czacie. Ale bajditer jest wyjątkowy. <laughs> to prawda, iter jest wyjątkowy. Większość ludzi nie ma bladego pojęcia, w co wierzy. Co ciekawe, to zwykle są ci, którzy myślą, że na przykład ja jestem świadkiem Jehowy. to się pokrywa ta grupa ludzi z tymi, którzy nie wiedzą właśnie nic o doktrynie Kościoła katolickiego. A może zbieg okoliczności, tak, ale zauważyłem taką zależność. A no coś takiego jest. Ja zresztą zauważyłem też, że najczęściej.. Yy przepraszam, jeżeli kogoś obrażę, mhm. że najczęściej w horoskopy i tego typu rzeczy bawią się właśnie katolicy. Może ze względu na zakęszczenie w tym kraju, ale tak to wygląda. No tak, ale ich jest więcej, więc się zastanawiam, czy częstotliwościowo też częściej, czy, czy nie. Nie wiadomo. A, no, gdzieś indziej ktoś prowadził statystyki związane z opętaniami i wyszło, że e, w kościołach protestanckich jest najmniej opętań. No tak, to bym mogło mieć sens, no sensowne chyba te badania. Znaczy tak intuicyjnie wydaje się, że tak powinno być, ale no, nie wiem. Tak jakoś wyszło. Mhm. Uh, no to po, przepraszam, ale pisze do mnie teraz Kasper że na Skype'a, że masz zablokować jakiegoś trolla, czata, ale ponoć jest jakiś troll na czacie. Ja właśnie się loguję, żeby no. go wywalić i tak no sobie pójdzie. Pana już dziękujemy, pan, pan wie, że o co chodzi, no to no Trzeba było mniej bluzgać. No. Dobra, to dziękuję. dzięki wielkie, Agnieszka. Fajnie w końcu cię słyszeć. dzwoni jeszcze częściej, bo tak uspokajający masz głos i potem mi przechodzi jakieś... Jak się wkręcę w jakiś to, no, naprawdę, Ja nawet nie sądziłam, że się dodzwonię. A to, dlaczego nie? Nie, no trzeba próbować zawsze. No. Dziękuję. Dobra, dzięki wielkie. Y, to była Agnieszka, bo pierwszy raz dzwoniła tutaj. Y, a próbowania, nie, autentycznie mówię, że yy, gdzie ten mat jest? Poszedł już, czy go mam wyrzucać? No, mat, spadł <śmiech> już sobie poszedł. Na ile go wywalamy? Timeout, czy ban? Timeout, czy ban? Daj mu, mu timeout, może sobie nawet przez 10 minut gdzieś pójdzie. Może wróci, się uspokoi. Yy, poważnie mówię, że czasami warto tylko spróbować, żeby coś mieć, że nie trzeba naprawdę żadnych szczególnych więcej wysiłków, tylko wystarczy coś zrobić, yy, bo teraz, no jak przy, o wszystkim decyduje zawsze ekonomia, ekonomia prawo popytu i podaży yy, i mniej jest czegoś, tym jest bardziej cenne, a w tych czasach bardzo mało jest ludzi, którzy mają inicjatywę, jakąkolwiek, którzy chcą wyjść do przodu, no, więc cena tych ludzi rośnie i wzrosła na tyle, że czasami wystarczy tylko mieć inicjatywę i nie mieć już w ogóle nic więcej i już się coś dostaje, bo to jest tak cenne ta inicjatywa. Dobra, no dobrze, można dzwonić na odwyk, ja czy ja jeszcze coś powiedzieć chciałem, czy nie. O, Aciula jest, cześć, pozdrawiam Aciula, pan poszedł na 10 minut sobie, drugą szansę dostanie. O, ogląda mnie 50 osób, jeszcze całkiem nieźle. Jest właśnie, minęła północ, nocy na odwyku, ciąg dalszy trwa. Pytanie, jakie były tematy. Dzisiejsze, no właśnie, mówiłem, że w nocach na odwyku tematów więcej nie ma. Znaczy, co ja mówię, no nie ma tutaj takich oficjalnych tematów, no ale dzisiaj sobie przygotowałem jeden temat, taki początkowy, główny, startowy temat. I właśnie teraz go mówię. Po godzinie gadania dopiero teraz temat będzie, ale będzie. Tematem dzisiejszego kazania, prawda, yy, będzie yy, treść wiadomości, którą dostałem na gadu gadu, a propos ostatniego rapu o Wielkanocy. Rabo Wielkanocy, jak ktoś nie wie... Czy ktoś nie wie jeszcze, co to jest ten Rabo Wielkanocy? Bo trzeba by wiedzieć, żeby było wiadomo o co chodzi. No, może nie ktoś da linka. Jak ktoś nie wie, to niech powie, a jak wszyscy wiedzą, to niech nikt nie daj linka. No, więc w każdym razie zrobiłem taki, wyplułem go w poniedziałek. E, miał być w niedzielę, ale nie zdążyłem zrobić teledysku. No, to zrobiłem takie teledysk. Taki wygłup, rap o tym, że czasie Wielkanocy. No, Wielkanoc jest w ogóle nie fajna, tylko ten Jezus przeszkadza, więc może najpierw go wyrzucić i wprowadzić oficjalnie, że to jest święto królika, kaczki, jajka i ogólnie taki tego typu rap. No. I jakiś dzisiaj gość do mnie pisze, że tak, Martin pisze, dlaczego ty się tak czepiasz tego Jezusa? No. I tak napisał. I ja se myślę, What? No, więc ja się spodziewałem, że ktoś nie zrozumie, o czym jest piosenka, albo mi będzie zarzucał. Ja się spotkałem z tym wcześniej, że przy okazji jakieś piosenek, które właśnie wymagają trochę myślenia, albo są ironiczne, albo mają jakiś tam sarkazm, są takie nie wprost, coś trzeba dopowiedzieć, domyśleć się. No to niektórzy ludzie, dobrze niektórzy, dosyć spora grupa niestety, nie rozumie, nie załapuje tego i mówi, że ja jestem ateistą. Albo, że ja w ogóle nie wierzę w Boga, nienawidzę Boga, nie cierpię Boga. Że się teraz przyszedł i mówi, że się Jezusa czepiam. Że ja go nie lubię. Raz, ja muszę sprawdzić dokładnie, co on napisał w tym... Mam tu gdzieś w archiwum. Co on to napisał? O, już wiem. Dokładnie tak napisał. Czemu, o, Martin, napisał tak, Siemka, zaczął Martin. Czemu tak najeżdżasz na Jezusa? Powiedz szczerze. No to szczerze muszę zaraz wymyśleć, dlaczego ja tak szczerze najeżdżam na Jezusa? No czemu? No, no dlaczego? Może wy wiecie, czemu ja tak najeżdżam na tylko Jezusa? O! X -X -O -H 19 na czacie pytam mnie A jakiego wyznania jesteś, Martin? Yy, a co to jest? wyznanie do końca? Bo nie wiem, jak odpowiedzieć. Właściwie chyba musiałem powiedzieć, że żadnego wyznania nie jestem. No bo, znaczy, co masz na myśli w ogóle? Czy jestem zapisany gdzieś? Czy się przyznaję do jakiegoś? Czy jest po drodze z jakąś doktryną któregoś kościoła, czy o co? Konkretnie, konkretnie, konkretnie. To ja odpowiem. Oczywiście zaraz odzwoni Sebastian. Sebastian ma nowy. Nowy człowiek. Cześć, Martin, witam. Cześć. To twoje zdjęcie naprawdę? Poważny, tak, tak. się trochę. <głos> Dzwonię, bo chciałem się podzielić z tobą taką refleksją około świąteczną. O, słucham, Od, chętnie. U mnie w pracy stało się tak, że w ostatni dzień przed świętami e, zgadałem się z paroma ludźmi na temat świąt. No, temat mm -hmm. tak wypłynął e, w zasadzie sam z siebie. No tak. I jak e, powiedziałem im, że ja tych świąt nie obchodzę, to od razu oni tak na mnie trochę naskoczyli, no to kim ty jesteś? Jechowito może? No właśnie. Nie wiem w ogóle co my mamy taką nerwicę na punkcie Świadków Jehowy, ale to chyba. To nie o to y... chodzi, że nerwice, tylko to jest jedyny znany kościół poza katolickim, Bo ludzie no chyba nic da, kompletnie go ich liczbę, nie znają tak, to jest trzeba. No sprawdziłem w roczniku statystycznym parę lat temu i to był kościół, który ma więcej członków niż wszystkie protestanckie kościoły razem włącznie, więc o, ma to bardzo, już się bardzo dużo. Ja też się zdziwiłem, no bo nie miałem bladego pojęcia, że tak. Poza tym mają bardzo, czy bardzo poważnie traktują nawracanie innych, nie? No to chodzą po tych domach, no to ludzie ich znają w końcu. No a innych to nie znają, bo, bo inne kościoły siedzą grzecznie w domu, nie nie chodzą do ludzi za bardzo. No i wyobraź sobie, że kiedy właśnie tak wytłumaczyłem już dokładnie, że nie należy do żadnego kościoła ani organizacji religijnej, mm -hmm. no to oni powiedzieli tak, ale co by było, gdyby na przykład ktoś u mnie w rodzinie gorzej się poczuł, czyli pewnie w domyśle tu chodzi o to, co by było, gdybym ja się gorzej poczuł? No i wtedy kto mnie rozgrzeszy, kto wyprawi na tamtą stronę? A później jeszcze wypłynęły nie inne pokrewne tematy, typu to co, jak Wielkanocy nie obchodzę, to choinki w domu pewnie też nie mam, a jak będę potrzebował wziąć ślub, no to też jak to zrobię, skoro jestem poza kościołem? I w sumie doszliśmy do tego, że tak, kościół jest potrzebny od sztu, pisanki, choinki, ślubu i pogrzebu. No tak. I jeszcze w tym mówić. wszystkim nie byłoby może tak nic y, dziwnego, tylko najdziwniejsza rzecz stała się na samym końcu tej konwersacji, kiedy po prostu y, ci moi znajomi orzekli, że już dalej nie będą ze mną rozmawiali o świętach, dlatego że gdybyśmy rozmawiali dalej, to być może ja... Wyciągnąłbym jakieś takie argumenty, Aha. które mogłyby ich y, przeciągnąć na moją stronę. No tak, bo, bo... Ta reakcja mnie zdziwiła, że my już po prostu dalej nie będziemy rozmawiali ani o świętach, ani o religii, bo gdybyśmy się za głęboko w ten temat wciągnęli, to a nuż ja mógłbyś może bym mieć osłabił rację. ich wiarę. No bo przypadkowo mógłbyś mieć rację i oni nie chcą gadać. No to, to jest taka standardowa wypowiedź wielu ludzi. Ja też to ostatnio dokładnie to słyszałem, że nie chcą rozmawiać z tego powodu, bo ja mogę mieć rację, a oni nie chcą, żebym ja miał racji. Oni chcą wierzyć w to, co wierzą. Inaczej mówiąc, niezależnie od tego, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo chcą mieć święty spokój. Chyba to o to im chodzi. <śmiech> Więc jak właśnie na co dzień działasz wśród takiej materii ludzkiej, to ja ci naprawdę szczerze współczuję, bo to jest ciężka sprawa, kiedy ktoś właśnie no. wykazuje strach przed myśleniem. To jest ciężka sprawa. To jest no jest straszne. No, poziom tego, co się stało... że W ogóle ja nie, nie wiem, czy tak zawsze było. No, chyba było zawsze tak, że większość ludzi miała taką ciasnotę umysłową, potworną. Yy, ale mi się wydaje, że w tych czasach to osiągnęło jakieś niewiarygodne apogeum, skalę w ogóle kosmiczną. Ilość ludzi, którzy nie myślą. No Zwyczajnie nie chcą myśleć. Yy, dla świętego spokoju nie używają mózgu, bo, bo się boją, że ich ktoś przekona, że... Nie wiem, no, no właśnie takie postawy, o jakich mówisz, to jest... co z tym zrobić, pytanie jest, no ja bym chciał to zmienić jednak, no, ci ludzie się przecież duszą, biedni ludzie, no, oni coś, że oni sami mówią, dają do zrozumienia, że yy, oni prawdopodobnie nie mają racji, ale w to ch ch chcą wierzyć, a gadać z nikim nie chcą, bo jeszcze ich ktoś przekona, że, że są w błędzie. No tak, wtedy zostaną bez choinki, pisanki prawda, i kościelnego pogrzebu. I co by to było? Takie no, właśnie, no, no właśnie, no no właśnie. ale co by to było? No właśnie, nie wiem co by to było. No, to, to co z tego? W zasadzie tylko jeden aspekt tej całej sytuacji, o której mówię, trochę mnie pocieszył, że jednak... Y no, ta różnica zdań między nami jakoś nie zaowocowała tym, że oni w sposób stały mnie za te moje poglądy jakoś odepchnęli, znienawidzili czy coś takiego. Po prostu doszliśmy do wniosku, że się różnimy w poglądach religijnych, ale wszystkie inne rzeczy pozostały po staremu. Tylko no jedno mnie dobrze. właśnie denerwuje, że jak tutaj rozmawiać z ludźmi, którzy w ogóle nie chcą ani słuchać, ani żadnych własnych argumentów nie wyciągają, nie ma, wiesz, po prostu dialogu. Jest jedna rzecz, którą mają i którą można wykorzystać i to jest normalna ludzka ciekawość. Ludzie są ciekawi, ale ciekawość musi być silniejsza od strachu. Inaczej mówiąc, muszą się przestać bać i ciekawość musi być silniejsza od tego, że ich, no właśnie, poczucia zagrożenia jakiegoś. Więc jeżeli się przestaną ciebie bać i pokażesz im coś, co jest dla nich ciekawe, to będą sami przychodzić i pytać. Bo ludzie po prostu też chcą wiedzieć, tylko się muszą przestać bać czegoś. No i można w ten sposób spróbować gadać z nimi. Po prostu jakoś pokazać im, że jest coś innego i że to jest fajne, ciekawe i oni sami przyjdą i zapytają. No. Pod rokiem, że się nie będą bać właśnie. <śmiech> To no, no, w takim razie obiecuję, teraz. że przy następnej okazji wypróbuję twoją radę. Zrobuj Zobaczymy, ten. co wtedy się stanie. No, <śmiech> ciekawe, sam jestem ciekawy. No, przynajmniej nudno nie będzie. <śmiech> <śmiech> no, dobra, dzięki wielkie. No to na razie trzymajcie się. Na cześć. razie, na razie no i to było fajne właśnie po to są w nocy na odwyku, żeby pogadać o takich rzeczach i co myślicie? Komentarze na stronie www.odwyk.com na czacie albo na stronie justintv slash odwyk, no właśnie ten sam czat, jeden i ten sam albo niech ktoś zadzwoni na ekranie są informacje, cały czas się przesuwają o tym jak dzwonić i jak pogadać macie też takich znajomych? co ja to chciałem jeszcze powiedzieć. Aha, bo mnie pytał ten ksa coś tam ks, ks, y, ks, ks, ks, ks no nie mogę sobie już powiedzieć, gdzie tam ks... Ksy pytał, aha, do jakiego kościoła należy? No więc do żadnego nie należy. Nie jestem zapisany do żadnego kościoła. O, trzy telefony naraz, muszę wybrać. No to pierwsze od góry, kobieta. Kobieta ma pierwszeństwo. Kobieta, czyli Sylwia. Yes, nami. Tak. tak, ogólnie znam jako właśnie. To prawda, że um. podzieliliśmy się frytką, powiem. Tak, podzieliliśmy raczej. się frytką, tak, w ramach świąt, które są... Złamaliśmy tradycję, nie mieliśmy jajca, mieliśmy frytki. Tak, tworzymy swoje własne. No, ale fajnie było. No przecież. Ja. W McDonaldzie krakowskim zawsze fajnie. No, Obym ważne z kim, nieważne nie gdzie. No dobra, komentarzyk <coughs> jakiś? Tak, ja chciałam powiedzieć ogólnie na temat relacji ludzi do kościoła, do świąt i tak dalej. No to na przykład, tak jak są moi rodzice, moja mama nieraz jak rozmawiamy na temat kościoła i tak dalej, to w sumie zgadzają się ze mną, no nie mają nieraz bardzo negatywne nastawienie, ale yy, tak jakoś specjalnie widać, że ich to później nie obchodzi, bo normalnie idą do kościoła i zajmują się tym bardzo, no... No tak samo święta. No. Święta obchodzą tak jak właśnie większość tych typowych katolików, czyli no nie wiem, przynajmniej no, byli, tak jak mieliby obchodzić, to jakby byli wielkimi katolikami, no to byliby w sumie na tych y, rezurekcyjnych nabożeństwach i tak dalej. Mm. No i wyszło na to, że chyba byli tylko wie Wielki Piątek i to jeszcze na połowie tego nabożeństwa, mm. więc w sumie no nie wiem, ciężko mi stwierdzić na czym to polega u nich już tak. Ja myślę, że... Właśnie się zastanawiam, czy ludzie... Czemu ludzie nie chcą czegoś więcej? No ja pamiętam, jak byłem... No ja też przecież byłem katolikiem, chodziłem do tym sze i wszystko, tak jak wszyscy. No, no bo nic innego nie znałem. Ale ja zawsze chciałem, szukałem czegoś więcej. Ja chciałem takiego Boga. Nie widziałem, że w ogóle może być, ale szukałem, czy może nie ma takiego Boga, że się z Nim naprawdę żyje, że jest, nie? Że to nie tylko, że się coś... Rytuały, chodzić tam na mszę, coś się robi, tylko, że jakiś osobisty ten Bóg jest, że On naprawdę jest, że się z Nim gada, nie? Coś się z Nim dzieje. Ja myślę, super, że po prostu no. oni z ogromnym dystansem do tego podchodzą, że, nie wiem, mi się wydaje, że to jest takie traktowanie Boga z przymrużeniem oka, no nie? Że, no, może niby jest, ale wierzę, bo wierzę, bo byłem tak wychowany i tak dalej. Ale mi się nie wydaje, przyszło że to jest na tej im, zasadzie. Czyli nie przyszło im do głowy, że ten Bóg może być bardzo blisko, bardzo żywy i bardzo konkretny? No... Że taki Wydaje żywy mi się, jest. Że nie. Nie? Ja, sama, ja sama do tego dochodziłam, jak byłam dzieckiem, bo wiadomo, chodziłam mhm. do kościoła, bo tak było trzeba, bo, bo rodzice tak robili i tak dalej. A tak naprawdę to co, to, co teraz myślę na ten temat, sama sobie wyrobiłam. Nie przez rodzinę, nie przez w sumie tam znajomych, bliższych i tak dalej, tylko przez to, że szukałam sama, no nie? I starała no tak, się tak. wkręcić w towarzystwo. Ale ja myślałem, że to jest naturalne, że człowiek szuka. No. Że, no nie wiem, jak już zaczyna myśleć o Bogu, to, to, myśl, to chce takiego Boga, który na, naprawdę jest, nie? Że jest, a nie, że to jest tylko jakaś teoria. Tylko, że on naprawdę jest. No tak, też tak myślę. No. No. Dlatego też zaczęłam szukać, no nie? No ja też. Ja się zastanawiam, dlaczego inni tak... Może, nie wiem, może naprawdę wytłumaczenie jest prostsze, bo może nie wiedzą, że można tak żyć, że może być Bóg naprawdę i ingerować w życie, no. No myślę, że tak, po prostu. No, to może to trzeba im powiedzieć. To Boga jak taką legendę, no nie? Coś no, no, takiego. No, no, no, no właśnie, właśnie, no. Albo jakoś zbiór nie. zakazów i nakazów i tyle. Ale, ale nie, nie jako osobę, tak. kogoś żywego. Może, może. No. To im się trzeba im pokazać, no, jakoś. Jeszcze się chciałam stosunkować do tego, że, do mnie ogólnie, do tego, mój stosunek do kościoła i tak dalej. No, no. no to ja na przykład do kościoła chodzę zawsze, bo, bo lubię to miejsce, lubię tam chodzić, bo lubię śpiewać. I w sumie dlatego wchodzę do kościoła. No. Jestem, jestem w zespole i, i bardzo lubię ten sposób, bowiem, że, że śpiewam sobie do niej na temat właśnie Boga, takie pieśni, no, które w sumie no, lubię, no nie? I tego no. dlatego. Pieśni fajne, fajnie pośpiewać też. Ja no. lubię też pośpiewać, nie? Zwłaszcza, że dużo jest stworzonych takich, wiadomo, takich bardziej młodzieżowych, nie tylko, co tam takie babcie w kościele śpiewają, no nie, no i u mnie to się głównie na tym opiera. No mm, babcie babciom nierówne. Ja babcie no ostatnio. Tak. No, Są takie babcie, że u. No. Dobra, to dzięki wielkie. To jeszcze ktoś może zadzwoni bardziej. tutaj, bo tu ludzie łażą i dzwonią w ciągle po nocach. To była Ami. No to pożegnaj się ładnie. No to pa. No to. <grych> Dobra, była Ami. Yy, ktoś mówi, o Kasper mówi, nie, nie Kasper mówi, kto to mówi? O tych idiotach. <grych> nie, nie. Teraz, że 90% ludzi, co 90% ludzi, że jest taka, że, że nie chce, tak? Oj, nie mogę znaleźć tej wypowiedzi. No to, o, to Mirek jeszcze raz. No to Mirek. Rzuć komentarzem. A ja rzucam komentarze na temat tego, co ty zostałeś jak koleś tam mówi, że co tak na jest, na Jezusa. No. To jest właśnie taki... jak Znaczy to jest akurat jakiś idiota napisał, bo nie rozumie tego, kto śpiewa, ale... Chodzi mi o to, że ludzie mają... Bardzo wielu ludzi w Polsce ma wypatrzony po prostu obraz Jezusa, że oni się patrzą przez jakieś pryzmaty tego, co tam kiedyś, nie wiem, nie wiem, babcia powiedziała, dziadek powiedział albo coś takiego. I, I dlatego chyba tak się dzieje. No. no ale to przecież gość ewidentnie nie zrozumiał piosenki w ogóle. On w ogóle nie rozumie, co ja mówię. On nie umie po polsku. On jest analfabetą Al chyba. Alfabetę, no to właśnie. Dlatego ja mówię, że to akurat był taki przykład. Ale chodzi mi o to, że, że nawet ludzie, którzy rozumieją, to jest takie coś, że... Yy... Niech się nawet nie zastanawia, skąd te jajka? No jeżeli ktoś nie przeczytał Biblii, to nie wie, że tam tych jajek nie ma. No, jeżeli no ktoś nie przeczytał Biblii, to nie wie, że nie ma kurczaczków, że jedyne co jest, to jest baranek, którego wspominać dzisiaj dopiero dowiedziałem, ale to nawet Żydzi nie spożywają no tak. na Patrę baranka, bo nie ma świątyni. Nie no, w synagodze jedli tego tam jagnięcinę no, z ja... tego, co na pesach. No. Dzisiaj czytałem, że ci Żydzi o, o Aszkenazji że oni właśnie na przykład nie kultywują baranka, że tylko kość biorą jedną z baranek, ale to mniejsza z tym, A, bo to jest ta proforma, Nie każdy sobie je co chce. Dobra, to ale to, ten, żebyś... te, to jedno zwierzę, jedyne jest rzeczywiście w Biblii, ma związek z Pesach, z Paschą. Ale to ja myślę, że, że nie rysza? jesteśmy, że może no. sobie jeść nie wiem, szynkę wieprzową jak chcemy, ale chodzi mi o to, żeby mieć jakieś takie blade pojęcie po co to święto, dla kogo, nie... No, nie wiem, tak no żeby mieć blade pojęcia, ja się dokładnie zgadzam, a jak ktoś nie ma bladego pojęcia, to ja nie rozumiem, na jakiej podstawie wydaje sądy. Czy Wszyscy ludzie, co nic nie wiedzą, ale pierwsi lecą, żeby kogoś powiedzieć, że ten jest świadek Jehowy, ten jest antychryst, a ten gada głupoty, a ten obraża Boga. A nic nie wiedzą, no. Natomiast, właśnie najgorsze jest, to jest tak samo właśnie jak tutaj yy, tam pisali przed chwilą, że właśnie świat takie po. że no, no oni są dziwni, ale mimo wszystko ci ludzie naprawdę, no, nie, no mają, z nimi prędzej po, pogada się na temat Biblii niż z większością katolików. No tak, to no, się tak, no, no, Ja mogę w tym momencie i no nie wiem, no i mogę dyskutować z każdym na temat Biblii. Ja mogę nie mieć racji bo tam. Mogę się o tej zrozumieć z mm -hmm. człowiekiem, ale porozmawiać mogę i się nie boję tego. I oni tak samo mi się wydają a to, że oni mają tam zmienioną Biblię, więc wiesz swoją kompromuj. Ja tak zrobiłem i akurat ja nie złapałem, rozumiałem mm. dosyć długo godzinę ze świadkiem jej i nie złapałem żadnego przekrętu u niego w Biblii, aczkolwiek wiem, że tam są i to jest tego chęć porozmawiania. Tak, no dokładnie, trzeba tak, rozmawiać. Tak, rozmawiać. Dobra, musimy kończyć, bo się znowu Skype rozjechał i straszne echo słuchać, jak mówię. Dobra, jeden temat. ten temat, czy. Czy Jezus był wyznawcą judaizmu przez niego? To znaczy, że on w ogóle zmienił judaizmu chrześcijaństwo. Nieprawda, że nie zmienił judaizmu na chrześcijaństwo. No, no oczy oczywiście. I to jest dobry pomysł na to, żeby zrobić właśnie odcinek od wykonania. Chyba nie było o tym jeszcze, nie? było. No i Aha. tam znalazłem właśnie fragment, gdzie tam Paweł pisze, że obrzezał kogo? Obrzezał Tymoteusza, ponieważ miał matkę Żydówkę. No to czemu A, tak, go? Tak, tak. Bo był chrześcijaninem? Hmm. Bo nie przestrzegał judaizmu, czy ludzie? No, wy... no wystarczy Bibnie, No wibnie. Prostu... No tak. Żydzi przestrzegają judaizmu i łączą go z Jezusem. I to jest właśnie takie jakby stuprocentowe wypełnienie Starego i Nowego Testamentu. My mamy takie jakby... Stary Testament dla nas jest bardziej taką pomocą w rozumieniu Boga, a dla nich to jest coś takiego jak fundament. Dokładnie, po prostu nie ma konfliktu między judaizmem, który się na Biblii opiera, a chrześcijaństwem, który się na Biblii opiera. Żadnego nie ma konfliktu. One Można być jednocześnie Żydem trzymającym się Biblii i chrześcijaninem trzymającym się Biblii i nie ma tu nic, żadnego naciągania niczego, po prostu to jest, równocześnie, obok siebie. Jedno z drugiego no wynika. Że, że nawet jestem pisane, że jeżeli ktoś sobie wymyśli, że właśnie czegoś tam chce przestrzegać, albo nie chce przestrzegać, to żeby mu nie przeszkadzać, to jest jego wybór. Jeżeli on wie, że to, że się zbliża, tym bardziej do Boga, to niech sobie no, no, okay, to robi. No, okej, dobra. Dzięki wielkie, bo się Skype rozjawił już całkiem. I jest to ufo, dziwny efekt ufo. Dobry. Na razie. Do na razie, Mirek. A, o, nie, znowu przyszedł jednak po 10 minutach. No, możemy kończyć dalej. Przyszedł Matt i opowiada, no to nie, po prostu, wesoły człowiek. Hej, przeżyjcie ze mną to, co ja przeżywam przez cały czas, odkąd się zrobiłem jakiś bardziej publiczny. Ludzi jak Matt, którzy nam przyszedłem, po to człowiek wymyślił religię, a to, co ty robisz, to nie mówi, mam nadzieję, jest po prostu krzywe, bo namawiasz do swojego wyznania. Czyli jakiego? a z tego, co rozumiem, jesteś ateistą. Ja. A Wejdź na odwykkom najpierw może, e, bo ateizm to też jakaś forma wyznania. O, to prawda, akurat zastanów się na początku nad sobą. No ja już się zastałem nad sobą od 33 lat mniej więcej, cały czas mam wyznaje swoje, <śmiech> zostałem teraz z kolei ateistą. No, na początku audycji podobno byłem świadkiem Jechowy. teraz jestem ateistą. Dobre, dobre, dobre. Może tak naprawdę fajnie kogoś najpierw posłuchać, co mówi, a potem dopiero powiedzieć, kim jest. Można też odwrotnie, jak większość ludzi robi, z tego co widzę, że najpierw się mówi, że ktoś jest świadkiem jest coś tam, a potem się, jak się go posłucha, to się mówi, przepraszam, pomyliłem się, ale może lepiej po prostu najpierw posłuchać, żeby nie trzeba było wyjść na idiotę potem, co? Dobrze by było. Szymon dzwoni. Hello, cześć Szymon. Mm. Słychać mnie, dobrze? No, nawet nieźle, nieźle. Bo takie mam właśnie jakieś problem z mikrofonem. A okej, okay, bo właśnie chciałem powiedzieć do tego, co mówiła tamta dziewczyna, też poprzednio. Mm -hmm. Agnieszka. Tym, jak, gdzie właśnie szukają Boga. Mm -hmm. Po prostu ja czekam, trzeba coś zrobić, bo Cię bardzo słabo słyszę. No to, to trzeba podgłośnić. Taki suwaczek w prawo najlepiej. Okej. Okay. Bo do góry. No, co, miałem taką sytuację, że mm, no miałem kumpla w gimnazjum, jakiś czas temu poszedłem do liceum i po prostu kontakt się jakoś tam rozjechał. Mm -hmm. Ale on był ogólnie takim, no właśnie takim, powiedzmy, typowym katolikiem, że, że wiesz, do kościoła na święta, czy tam na jakąś śrzę, ale z Bogiem coś więcej już, już to nie. Mm -hmm. I był też taki właśnie okres, gdzie stwierdził, że, że to w ogóle nie ma sensu i Boga nie ma. No. no i właśnie po jakimś czasie od tego do mnie pisze, że, znaczy ogólnie nie wiem, jak to tam było, ale jakoś to taka się rozmowa wiązała właśnie o Bogu z nami, i on mi pisze, że, że on ma swoje nastawienie w pewien sposób i on stwierdził, że jednak Bóg istnieje. I kiedy się rano, bo na przykład tak mówi, że się rano budzi i, i stwierdza, że, że to jest niemożliwe, żeby coś tak pięknego, jak ten świat powstało sam z siebie przez jakąś ewolucję czy coś i na tym musi być siła wyższa. No proszę. Prosta no, obserwacja. Poczekaj, to jeszcze nie koniec. No i ja, ja z nim właśnie gadam. Chciałem go jakoś zachęcić, wiesz, żeby może na jakieś nasze spotkanie przyszedł, czy żeby właśnie coś tak więcej o tym mogło pogadać. On odpowiedział, ale nie, bo to, co ja już uważam, to mi w zupełności wystarczy, ja większego kontaktu nie potrzebuję spoginię. <grym> <grym> to takie już, Tak by się wszystkim <grym> w sensie to zastanowiło bardzo, że mm, zobacz, są ludzie, którzy stwierdzają, że nie wierzą, że to nie ma sensu, ale jednak... Coś ich dotyka, jakaś tam korbka w mózgu się jednak przekręca. Jednak zaczynają coś zauważać, że, że coś jest nie tak, że to nie, nie jest w stanie powstać. Nie, nie, nie potrafi. Yy, czekaj, bo się trochę gubię. No to prawda. Taki świat nie, nie, nie jest w stanie powstać sam z siebie, to ktoś musi być nad tym, co nie? I, i są mm -hmm. tacy ludzie, gdzie właśnie. Mądrzy ludzie, bo im się jednak coś w tej głowie dzieje takiego, że zaczynają szukać. No, dokładnie. Najlepsze jest to, że im bardziej się wgłębiasz w szczegóły tego, jak jest zbudowany organizm, komórka, nasze organy, my sami, świat, tym bardziej to potwierdza, że istnieje projektant i ktoś to musiał do cholery zrobić. To nie powstało samo no. z siebie. To jest absolutnie niemożliwe, wykluczone. Y, więc No i to jest dobre, to nie jest naprawdę pogląd y, jakiegoś ciemnego grodu, pogląd kogoś, kto nie ma mózgu, jest bezmyślnym y, takim gościem ze wsi sobie coś zaobserwował. Nie, Kładnie, jest dokładnie przeciwnie, im więcej się poznaje, im lepiej mhm. się zna szczegółowo y, to jak działa, to, to jak jest wszechświat stworzony, cała ta materia dookoła nas, tym bardziej jest człowiek przekonany, że jest projektant. No tak, a wiesz co, chciałam tak trochę powiedzieć o, o tym twoim ostatnim odwyku. Mm -hmm. Nie wiem, czytałeś może mój komentarz? A nie wiem, y który był twój. Nie wiem, nie wiem, no Szymon był podpisany. Mm, nie wiem, czy kojarzę. I, i tam dałem y linka do pewnego wideo. Nie pamiętam. No nie ale pamiętam? w każdym razie, wiesz co, jest taki gość, który się nazywa profesor Stoner. Aha. Stoner. No. I on się zajmuje taką rzeczą, jak właśnie obliczenie prawdopodobieństwa spełnienia się biblijnych proroctw. No, to strasznie jest e, nieprecyzyjne wszystko, więc... E, ja rozumiem, ale wiesz co, tak... No nie wiesz co, może o, w ogóle puszczę linka na czat, bo się A, ludziom... A, pójść na czat, dobrze. Bo jest, jest bardzo ciekawe, tylko gdzieś to znajdę, bo mi się to pogubiło. E, fu, fu. No, dobra, to rzuć, to wiesz co? Albo dobra, no wrzuć, jak chcę to... To, to wrzuć, chcę. jakby co, to zadzwoni za chwilę, żeby jeszcze inni też mogli pogadać, a ja sobie pogadam z ludźmi na czacie, bo coś głupiego zaczyna dziać tam. No, to dzięki wielkie. No, to dzięki, na razie. Na razie. No, co ja tam chciałem powiedzieć, właśnie ludzie na czacie, co mam dzisiaj udowadniać, że czym nie jestem? Wielbłądem, świadkiem Jehowy, ateistą, Żydem? E, a pro, Ktoś na czacie powiedział, że jestem też Żydem, oprócz tego, że świadkiem Miechowy i ateistą, to jeszcze Żydem to prawda. Doniosłem na samego siebie do organizacji e, ze strony polonika.net kiedyś. No, a to nie był mój pomysł, przyznaję się bez bicia, to kto inny wymyślił? I hmm, no ale ja też chciałem być pierwszy, no już nie byłem pierwszy ale byłem pierwszym, który na żywo w radiu, wtedy koczowisku dekadencji pisał donos na samego siebie z udziałem słuchaczy tak jak wy tu teraz pisałem po prostu na klawiaturze, oni mi podpowiadali wysłałem jako Halina odrowąż pieniążek donos, że taki ten i ten jest Żydem patrzy się tydzień później jebud, jestem na stronie listy Żydów w zniewalanej Polsce Między Lemem a Lecem jestem z tego dumny bardzo, więc gdzie tylko mogę to mówię. Wykazuję głupotę tych ludzi, którzy po donosach niesprawdzonych, w ogóle jakichś napisanych jako jajko na żywo w czasie audycji wpisują cię na listę Żydów zniewalanej niewalanej Polsce, że tak naprawdę to ja sobie chyba zasłużyłem. Ja bym nie chciał, żeby mnie nie wpisali. Ja myślę, że z ich punktu widzenia, z ich perspektywy, to ja powinienem być w ogóle numer jeden świnią orwelowską, zdrajcą, czy czymś takim. Bo ich sposób myślenia tych ludzi jest taki. Jeżeli myślisz, to już jesteś Żydem. Do kruchty z tobą. Jeżeli nie zgadzasz się z nami, z czymkolwiek, jesteś Żydem. Jeżeli nie potrafisz, Polska jest najważniejsza, nie po powiesz, Polska jest najważniejsza pięć razy dziennie, to jesteś Żydem. A jak powiesz, to też jesteś Żydem, tylko ukrytym. To mniej więcej, no, na tej zasadzie. To są ludzie, którzy tak myślą. Więc bardzo się cieszę, że jestem na ich stronie. Naprawdę. Są ludzie chorzy. Na nie wiem co dokładnie i wolę się nie wgłębiać, bo jeszcze się zarażę. Kasper, jeszcze raz dzwoni. Halo. Hello. Ja dzwonię do ciebie, żeby cię tego... Yy, yy znieść na ziemię mm -hmm. i oświadczyć, że już nie jesteś między Lemem a Lecem. Jestem. Dalej. Nie jesteś. Oczywiście, że jestem. Ostatnio da... sprawdzałem i doszły między ciebie jakieś, a ich jakieś nazwiska i jest... inne. Tak, bo ja nie jestem bezpośrednio między nimi, bo się lista zwiększa. Żydów a, jest coraz więcej. Właśnie. To zaraźliwe żydostwo. Raz więcej Żydów jest. No, ale jestem dalej Pamiętam. na tej liście. Po tej masie krytycznej, co ja przesłuchałem, też słuchałem niedawno tego. Było i na Koczewisku, i na masie krytycznej. Powinni update zrobić. Do nos, bo... Narzekałeś, żeś nie został śpinią oryelowską. Tak, ja myślę, że ja bym teraz napisał Donost, to by no, dużo więcej napisali. Pokaz... Teraz już jest za co, naprawdę. Ja wiem, co bym zrobił. Puściłbym im piosenkę gdzieś tam coś o gejach, jak jest, bo oni nie wyłapują w ogóle sarkazmu i ironii. I oni by odebrali to po swojemu wszystko. I by powiedzieli, że jestem pedałem i... Homo i wzboczeńcem tak. i wszystkim. To by było fajniejsze Słuchaj. Tak w ogóle Agnieszka, która tutaj dzwoniła niedawno. Mm -hmm. To ona teraz tego dla nas robi, rozumiesz? Co dla, robi nas? dla nas posłuchaj przed ostatniego coś... odcinka. A, Zrubowaściam, a to macie szczęście, no, bo ładny głosy by robił. Widzisz, no. Ja też nie Mamy tego. tak w ogóle ten, na Contest kampie. Wywiada. Jak zrobi? tego i będzie wam potrzebny... Kiedy w ogóle zaczynacie to? Tego Dzień, dzień wcześniej jakoś zaczynacie urządzać? Czy, czy dopiero jak no, Ja mam blisko. Ja wcześniej ten... na pewno będę. No, bo ja bym też wcześniej przyjechał, bo mi akurat tak termin bardziej pasuje. I zamiast do Warszawy jechać, to bym tego, to bym przyjechał tylko na Contest Camp, jeszcze by wam pomógł mm -hmm. w organizacji jak coś. No bardzo fajnie by było. Tylko jak zbierze się odpowiednia ilość ludzi, to będziemy organizować już wtedy wszystko od tego momentu, bo jak nie, to będziemy musieli się wycofać i zrobić alternatywę, plan B. Ale nie, no mam nadzieję, że się zbierze, bo strasznie fajny pomysł jest. Imprezę i... u ciebie w wannie zrobimy, <grym <grym> nagramy te podcast wanienny. Nie dwa. można, tam już chomik jest. No. Dobra, Awe. to kończymy, kończymy, kończymy, bo się w pół do pierwszej robi, to trzeba skracać wypowiedzi. O, ja teraz. mam jutro od siódmej lekcji, nie? co ja, no to... ja tu robię w ogóle. No i spać, trzeba spać, no. <grym> to jest śniejsze ode mnie. <grym> Jestem zaraźliwy, jakiś taki... Wciągam, no, wciągam jak kreska, normalnie. Dobra, dzięki wielkie. Nara, Kasper który śpiący już, już słychać po głosie, że już prawie przysypia. E, niech ktoś puści... A, dobra, mat, już nudzisz mnie. E, do widzenia, ban. E, poszedł sobie mat. E, I ja chciałem powiedzieć, żeby ktoś puścił już faktycznie tego linka e, do donosu, żeby było. Wiadomo, że, że byłem doniesiony na mnie. Był jakiś donos. Widzicie, jak trudno jest być prowadzącym, zawsze przylezie jakiś mat... No, robi bydło, nie słuchajcie tego kretyna, coś tam, coś tam, matko z córką, jakbym ja miał jego mózg, to ja bym po prostu milczał. Bo jak mówi Biblia, głupiec, kiedy milczy, bywa uznany za mądrego. Czy jakoś tak. Nie wiem, więcej chodzi o to w tym... że Rzeczywiście jest takie przysłowie w, gdzieś w Księdze Przysłów Salomona. Jest tak, że yy, jeżeli się milczy, że lepiej jest milczeć, o, to jest pochwała milczenia, że jak się milczy, to nawet głupiec, kiedy milczy, bywa uznany za mądrego. Widać po nim, że jest jakby mądrzejszy. A jak tylko otworzy gębę, tak jak Mat, to od razu widać, że no to, co jest w środku, to pozostawia wiele do życzenia no nic no nic no, e, dobrze, co tu jeszcze mogę powiedzieć e, nie wiem, no rozproszyło mnie to e, rozprosza mnie, o jest dobrze Sławomir dał linka aż, aż po prostu z no, nostalgia mnie ogarnęła co za piękne czasy to były piękne były czasy, kiedy byłem Żydem piękne były w tej zniewalanej Polsce, kiedy pisałem nosy na samego siebie. Trzeba to powtórzyć, będzie. Dobrze, Noc na Odwyku, to może będziemy kończyć powolutku tę Noc na Odwyku. Odzwoni ktoś, może Mat? Hallo. Halo, noce na Odwyku. No, cześć Martin tu słowo. Ja bym chciał trochę zmienić temat. Proszę bardzo. Bo znalazłem coś takiego, moja siostra szuka pracy, no i waszłała na stronę Powiatowego Urzędu Pracy z jakąś tam nadzieją, że coś znajdzie, no i znalazła. No. To mój to sprzątaczka, jedziemy dalej, wymagania, wykształcenie, brak lub niepełne podstawowe konieczne. A wymaganiem jest brak wykształcenia? Aha, że, czy brak wymagania? Nie, nie, nie. Jest wymagany brak wykształcenia, Trzy. <głos> to ja mam przerąbane, no, ale ja mam lepiej niż Hugo, bo on jest magistrem, a ja nie mam wyższego wykształcenia, formalnie to. No widzisz, no, no ale na, na sprzątaczkę się już nie nadajesz, bo nie ma, bo masz podstawowe wykształcenie. No, widzicie, no i no, muszę tak. prowadzić audycję zamiast se sprzątać. A, takie przerąbane, no. Bym pomyślał więcej, to bym nie szedł nawet na te studia, po co mi to było. No, no widzisz, no teraz się na sprzątaczkę nie dostaniesz. No, nie tak. spełnia, na razie. No na razie. To był Sławomir. Ktoś pyta, czy to ten Sławomir Skoczowiska. Właśnie dobre pytanie, już nie wiem, czy to jest ten Sławomir Skoczowiska, być może. Bo chyba się zrobiło kilku Sławomirów i teraz ja się pomyliłem zupełnie. Znaczy pogubiłem się w Sławomirach trochę. Może oni jakoś mniej więcej się dogadają między sobą, który jest który albo coś. Ten, tak? Ten. Ten. Nie. Sławomir jest teraz na czacie, Sławomir z podkreśleniem i mówi, jest ten. Sławomir jest jeden. To jest naprawdę jeden? Tylko ten, tak? Nie. Kurczę, nie wiem już, który jest który. Też mieszacie cały czas. Dobrze, ja się, tak naprawdę taki ludzie jak ja, puszczę może jakieś radyjko spokojne, możecie będzie, dobrze teraz. Wokaliza na trzecie mówi, to ja jestem Sławomir, Sławomir mówi, to ja jestem Sławomir, nie, to ja jestem Sławomir, tak naprawdę nie jestem Martin, jestem Sławomir, ubrałem tylko maskę Martina i podmieniłem głos, takie programy są do podmiany głosu. No ja jestem Sławomir, wszyscy jesteśmy Sławomirem. Był taki pro, film Wszyscy Jesteśmy Chrystusami. Zróbmy Wszyscy Jesteśmy Sławomirami. Albo audycję, tytuł audycji by był na kontestacji. Wszyscy Jesteśmy Sławomirami. Jakiś uu, uu, creepy. Dobrze. Noce na odwyku, tutaj się powinno gadać o Bogu i tematy złażą trochę, rozłażą się lekko. Nie, dobrze, nie, to jest dobry temat tak naprawdę. Jak sobie radzić z ludźmi, którzy są alternatywnej dyspozycji umysłowej, czyli debile. No, jak sobie radzić z tym, jak przychodzą ludzie, którzy są wtórnymi analfabetami, na przykład, to jest wtórny analfabetyzm, to jest przypadłość, którą się, no dobra, to się tak mówi, hmm, jak się to mówi? mówi, się, używa się tego słowa wtórny analfabeta, Kolokwialnie, na określenie kogoś, kto trochę nie czai, ale to jest bardzo precyzyjne określenie. Wtórny analfabetyzm to jest taka przypadłość, że człowiek umie czytać, umie przeczytać te słowa, ale ich nie rozumie. I to jest mniej więcej wtórny analf wtórnym analfabetą. Był ten człowiek, który mi napisał, dlaczego co ja się tak do doczepiłem Jezusa. Jak on tam napisał, że się doczepiłem, znowu sobie zapomniałem. Czemu się do. Dochrzaniam do Jezusa? Czemu się do, czemu się do, muszę sobie sprawdzić, aż sobie sprawdzę, muszę zapamiętać, co on tam napisał, halo, halo, o, już wiem, najeżdżasz, najeżdżasz, muszę skażyć samochodem, czemu tak najeżdżasz na Jezusa, powiedz szczerze, napisał człowiek, na podstawie piosenki, e, te, piosenki, tego rapu. I tak, to jest dowód na to, że człowiek nie, nie zrozumiał piosenki. Zrozumiał chyba słowa, bo mówił po polsku. Czytać pewnie umie słuchać też. Były w miarę czytelne takie nie, nie ich żadna, harczenie. Znaczy nie rozumiał treści. To jest turny analfabeta. Pytanie jest teraz takie, jak sobie radzić z turnymi analfabetami? Jak ja mam sobie z nimi radzić? No powiedzcie mi, No ja mam ich traktować jak głupich czy jak nie Mam ich traktować poważnie, wytłumaczyć, czy mam ich traktować jak idiotów i się z nich ponabijać, no wiecie, albo wywalić od razu, czy na przykład takiego mata, który tutaj przed, przed chwilą i no, ew ewidentnie był człowiekiem, z którym gadać nie należy, że delikatnie już mówię i dyplomatycznie. No, czy należało go wykopać od razu, czy dać ostrzeżenie na 10 minut, bo może zacznie coś czaić, czy nie? No ja nie wiem, kto to jest tak naprawdę. Warto? Nie warto? Co myślicie? No co? E, jak sobie radzić z tymi wtórnymi analfabetami? No nie jest takie proste, bo tak naprawdę obie, oba sposoby, traktowanie kogoś jak głupiego, jak mądrego i traktowanie głupiego, jak głupiego ma swoje wady. A najgorsze jest to, wiecie, co jest najgorsze? że jak sobie w Biblii chcesz zobaczyć wskazówkę jakąś, znaleźć, jak traktować głupiego, to znajduję. Znajduję wskazówkę w przypowieściach Salomona. Salomon mówi, odpowiedz głupiemu głupio, według jego głupoty. No, tak mówi. Odpowiedz głupiemu według jego głupoty, czyli chyba dobrze zrobiłem, kiedy się powyśmiewałem z jakichś głupich, wysyłam ich do wszystkich diabłów, wy wywalam albo się ich obśmiałam i tak dalej, tak? No tak, tylko że kawałek dalej, w tym samym rozdziale jest napisane yy, nie traktuj głupiego, nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty. No i pytanie, czy to jest sprzeczność. Ja już kiedyś chyba mówiłem o tej dziwnej sprzeczności u Salomona, że napisał raz mówi traktuj głupiego jak głupiego, za, za chwilę zaraz poniżej yy, traktuj głupiego jak nie głupiego. No i pytanie, no, że ja myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta, że i jedno dobre i drugie dobre, albo tak traktuj, albo tak traktuj, ale skąd ja mam dalej wiedzieć jak? I na to pytanie też widzę odpowiedź Biblii. Odpowiedź mówi, że serce mędrca zna właściwy czas, no więc niestety muszę być mądrym i znać właściwy czas, kiedy traktować głupka jak głupka, kiedy wziąć i go traktować jak, no, jak człowieka, z którym da się gadać. Tak naprawdę myślę sobie, że y, niektórzy ludzie, choćbym nie wiem jak się starał, ile wykazał dobrej woli, to jak mówi przysłowie, też kolokwialne i brzydkie, ale bardzo prawdziwe, które mówi tak, że to już nie Salomona, tylko jakiegoś innego mędrca współczesnego. Przysłowie mówi: Choćbyś nie wiem jak się starał, niektórzy ludzie to po prostu fiuty. dziwna muzyka. Nie wiem, taka jakiś, nie wiem, co to jest, skarab czy coś. Pytanie jest, czy działa to wszystko, ten czat i tak dalej. No już chyba nikt nie dzwoni, a ja nie wiem, czy jeszcze coś chcę powiedzieć. Ja mam takie pytanie. Co wy myślicie o tej ostatniej audycji, którą nagrałem na odwyku? Czy ktoś ją widział? Bo ja strasznie przeżywam takie zmęczenie potworne po świętach. Zawsze tak mam. Ale sobie zapomniałem, że tak mam. Gdybym wiedział, to bym się może przygotował po świętach kompletnie nie potrafię wrócić do siebie, do pracy, do rytmu pracy no po prostu, no nie mogę, no nie mogę. jestem rozwalony taki jakiś yy, i nie mogę się skupić yy, tak mi się jakby nic nie chce, to jest straszne w świętach nie, że tak strasznie rozleniwiają czy tak macie też? Yy, naprawdę nie była zła? ja myślałem, że wow, Szymon mówi, że dobra że bardzo dobra mówi, ja myślałem, że to kompletnie mi nie wyszła ta audycja, że była taka... Ja za bardzo nieprzygotowana, coś tam chaotyczna, czy co. Wiecie, może od środka to inaczej widać, bo ja się trochę źle czułem, trochę... Tak. nie wiedziałem, czy to będzie jasne. Wiecie, nie wiem. Znowu się zastanawiam, czy yy, mówić... Przestać już się tak zniżać do tego. Ja może... Ja już wiem, o co chodzi. Bo po tym rapie... Yy, ja mam dość po tym rapie ostatnio, ja mam dość mianowicie tego, że próbuję mówić prostym językiem do każdego trafiającym i się zniżam do poziomu coraz niżej tych ludzi najprostszych ludzi powiedzmy, tych ludzi, którzy no maturzystów, delikatnie mówiąc bez urazy <grystwa> maturzystów, którzy zdali na truje o, takich albo takich, którzy nawet na truje nie zdali no to więc mówię, na tych najniższych i ja mam tego dość po prostu zaczyna już mnie mdlić, przesada to jest ja chcę trochę wyjść poziom wyżej jakby na chwilę wrócić do swojego poziomu i zacząć mówić do ludzi myślących o czymś trochę głębszym co mam do powiedzenia o, a to co słyszycie to jest dźwięk szofaru bardzo lubię ten dźwięk nie, to nie jest dźwięk szofaru to jest dźwięk udający dźwięk szofaru z syntezatora niestety <śmiech> Sławemir mówi właśnie, słuchalność na YouTube ci spada. Nie no, nie spada mi słuchalność na YouTube. No, po prostu nie było żadnych takich tematów, wydarzeń jakichś dziwnych. No nie no, normalna jest jak była. No, po prostu mało tam piosenek mam. Eee, pam, pam. Co ja to chciałem powiedzieć? A, rozpraszam się. Wiecie co, koniec. Trzeba iść spać. Chyba, że ktoś chce zadzwonić i pogadać. Ja myślę, że trzeba będzie zrobić za tydzień, noce na odwyku bardziej już poważne, bo się trochę robią wesołkowate trochę, może? A ja też mam ochotę pogadać o czymś poważnym, ale może już nie dzisiaj jednak, za dużo tej powagi. Wszystko przez te święta, normalnie tak rozwalają rytm myślenia, pracy, to, co mam robić, zapominam o tym, co mam robić, potem mam 30 różnych rzeczy do zrobienia i w końcu nie wiem, od czego zacząć, nic nie robię i odkładam. <grych> No to może coś... Powiedzcie, jak wyście te święta przeżyli, co? Jak wam te święta w ogóle co? poszły? Jesteście już tacy na chodzie po świętach? Czy to jest taki tydzień na zmarnowanie po świętach? Bo ja miałem zawsze tak, jak wracałem do pracy po właśnie Wielkanocy, do programowania w tym sensie. Jak wracam do programowania po Wielkanocy, Bożym Narodzeniu, czymś takim długim, po jakimś długim weekendzie, ale najbardziej po Wielkanocy i Bożym byłem tak rozwalony, że to był tydzień, który był zmarnowany i wszyscy wiedzieli, że ten tydzień będzie zmarnowany. Na pewno pierwszy dzień albo dwa po świętach nikt nic nie zrobi. Będziemy udawać, będziemy próbować, ale po prostu się nie da skupić. Macie też tak, czy tylko my tak mieliśmy i to może tylko programiści? Mamy głos, Szymon... Oj, oj, oj, oj. Szymon mówi, że święta rozleniwiają, Mami mówi, że była chora. O, jest chora, biedna, a mi to nie po tej frytce, mam nadzieję. Yy, I że dobre jedzenie było. No to prawda, senior mówi, Warek, dobre jedzenie było. No to prawda właśnie, że jest dobre jedzenie i to chyba jest tym gorzej dla świąt. Bo jak się dobrze człowiek naje, to potem już mu się w ogóle nic nie chce. No. no i Ed mówi, nie pal tyle zielska do mnie. Ja Nie palę Zielska, nie palę, nie Roro ma pyta, co to za piękna muzyczka. Jest to: To jest Siergiej Popow eh, Jerusalem Echo z Messianic Jewish Radio. Faktycznie lekka, fajna, lekka optymistyczna w końcu. Kończymy nocy na odwyku, bo mi się tematy skończyły. Co ja bym powiedział? Może zapowiem, co będzie w najbliższym czasie, co się będzie ze mną działo i u mnie, bo może to was zainteresować. Na daleką przyszłość, najpierw od dalekiej przyszłości, tak sobie myślę, Daleki plan jest taki, mogę powiedzieć, chyba żadna tajemnica, zrobić trzy płyty. Ta pierwsza, co już jest, to jest. Druga, którą robię teraz, jest o wolności, społecznych rzeczach, dziwnych takich, PKP, nie PKP. Yy, taka. A trzecia płyta będzie o Bogu bardziej. O osobistych rzeczach i takich bardziej o myśleniu, o Bogu, o śmierci, o takich wiecie, odwykowych. No i po tej trzeciej płycie... Chciałbym, mam nadzieję, że się to uda, bo mam nadzieję, że ktoś jednak się znajdzie, kto będzie, myślący będzie chciał też słuchać mnie. Chciałbym mieć koncerty w takich miejscach, jak Tomek Rzutko ma, czyli w kościołach różnych naprawdę i w tych, ja wiem gdzie, może w więzieniu, w Pierdlu się boję, nie wiem, boję się, ale myślę, że jak... Yy... Że po piosenkach, które jeżeli. No, ja no jeszcze takich tak naprawdę mało publikowałem, a one chyba fajne były, te piosenki moje różne o bogu. Tak naprawdę od nich zacząłem pisać piosenki. Od takich rzeczy jak Tomek Rzutko pisze, właśnie. O bogu, o, o sobie, o śmierci, o życiu. No to jeżeli by były fajne, to mam nadzieję, że się uda, żebym był zapraszany przez jakieś kościoły albo konferencje chrześcijańskie, takie różne sprawy, co? Może by się udało? Fajnie by było, chciałbym. Zawsze chciałem. Może się uda. No, to taki jest e, marzenie może, może i plan. Może, może spróbuję, no. się uda, to się uda, jak nie, to co innego będę robił. Zawsze coś tam się znajdzie w życiu. To pierwsze. Drugie, a na najbliższy czas skończę robić płytę i montować i zaczynam robić completely unprofessional podcast. haha. Ha. I wiecie, co będę chyba skończę z kombinowaniem? I większość Complete and Professional będzie po prostu tak, jak była masa krytyczna, audio. Po prostu biorę mikrofon, nawijam, nawijam, gadam. Podcast rozrywkowy i co jakiś czas będą przerywniki wideo, filmowe. Co jakiś czas dzwoni Szymon. Od Szymon dzwoni. Halo, Szymon, pod koniec nocy na odwyku. No, cześć, bo wiesz, co mówisz o tych koncertach, Martin? Ja już tak. myślałem jakiś czas temu. Mm -hmm. Żeby ci złożyć pewną propozycję. No bo mm, ja jestem. Tak, jest tak przy ludziach, myślałem. tak? Tak przy ludziach. Dobra. Z kościoła luterańskiego i z, mamy taką swoją grupkę młodzieżową. Mm -hmm. To działa w Skoczowie, koło Cieszna to jest południe południe polskich granicy z No mm. Ale właśnie tak myślałem, bo co? Mm, czy byłabyś możliwość, żebyś wpadł kiedyś w jakiś piątek? na to nasze spotkanie, powiedzmy, zrobilibyśmy jakiś temat, byś coś powiedział, jakąś dyskusję poprowadził, a potem, powiedzmy, na następny dzień gdzieś właśnie koncert, czy, czy na przykład albo w kościele, albo, albo gdzieś tam w salce. No pewnie, że jest możliwość, tylko trzeba ten, żeby jakoś miał za co dojechać. No to rozumiem, rozumiem, no, no ale, ale jesteś chętny, tak? Pewnie, że jestem chętny, oczywiście, że jestem chętny, tym bardziej, że wiosna, to teraz mnie nosi, to to pewnie, no a, a kiedy tak mniej więcej ta płytka może, może wejść, ta twoja, właśnie a... z tekstami obok? Aha, ta, no ta będzie trzecia. No to na nią to muszę nazbierać piosenek trochę. Nie, to taka przyszłość mm -hmm. jest dopiero. Teraz się druga robi dopiero. To... I bo weź co, jeszcze taką miał. mam jedną propozycję, raczej mm -hmm. propozycję. Yy, nie tyle propozycję, ale nie wiem, czy trzeba coś takiego jak tygodnie wanizacyjne. No, w dziękielowie, w dziękielowie czy gdzieś, w dziękielowie. tak? No, w Dziękielowie te pewnie. Byłem nie, chyba tak, nawet, wiesz, nie to... na całym, ale byłem. No i, i tam jest też coś takiego jak konkurs młodych talentów, czy coś takiego, koncert młodych talentów. A to nie wiedziałem. I ja myślę, że to by było też właśnie świetne, żebyś tam się w ten sposób zaprezentował. No to jadę. To nie wiedziałem, że jest nawet, a to trzeba mieć no zaproszenie, jest... czy jakoś zgłosić się gdzieś? Nie, nie, nie, nie, to jest tak z dnia na dzień. Wiesz co, ja tam jest ogólnie w wolontariusze w tej organizacji, co to, to właśnie wszystko robi ten tydzień i jak chcę to mogę ci podzyskać jakieś info, jak już będzie coś tej wiadomo. Podeślij mi, tak, podeślij mi, pewnie, że tak. No to super, wow, Rewelacja. A jest jakoś początkiem lipca ogólnie. No to dobrze, ja sobie zarezerwuję. To mi podeślij jak najszybciej, żeby mia... mi nic nie wyskoczyło. No, to im szybciej mhm. będzie tym... Większa szansa, że nie będzie konfliktów potem czasowych. No, okej, okay. no to tyle ode mnie, dwie takie propozycje powiedzmy. To ja do obydwóch się odnoszę entuzjastycznie, bardzo mi się podoba. Okej, okay, no dzięki, do usłyszenia. <laughs> okej, okay, to na razie, to mam nadzieję, że będziemy w kontakcie. No, to był Szymon. Wow, no i widzicie, o to mi chodzi. Bardzo bym chciał. Jedziecie? Jedziecie do Dzięgielowa? Hej, może zrobimy jakiś zjazd odwykowy taki? Może w Dzięgielowie? Grupa odwykowców, prawda? Przyjdą tacy wszyscy z flaszkami. Może sobie zrobimy taki e, znak rozpoznawczy flacha w ręce. Musi wystawać flaszka z napisem Odwyk albo coś i się spotkamy gdzieś w Dzięgielowie. Albo. Y, no albo. Właśnie koło Cieszyna. Jak, jak się nazywało to, to miejsce? No, zapomniałem teraz. No, no, ale właśnie, no tak sobie myślałem, bo ja mam trzy takie główne pasje w życiu, o których mówię co jakiś czas, że robię nie sobie jaj, rozrywka ogólna, bycie, pisanie śmiesznych rzeczy, gadanie śmiesznych rzeczy, że po prostu radość i wesołość. Druga to jest Bóg. Właściwie się z pierwszą może, no, łączy się, bo Bóg to, mój Bóg jest wesoły dosyć. Bóg, po prostu Bóg to jest pełen radości no, a niebo jest naprawdę, to jest synonim chyba słowa radość, to co tam być. a trzecie to jest wolność no i te wszystkie trzy rzeczy, one bardzo ładnie ze sobą harmonizują i tworzą jeden spójny światopogląd mój i nie, nie przeczą sobie za bardzo no i tak sobie myślę, że ten trzeci jest na końcu będzie, ale myślę, że on będzie tym głównym, mam nadzieję że chciałbym, żeby być, był tym głównym ten o Bogu, nie ten trzeci, ten drugi żebym te piosenki moje różne o tym no, czym się różni prawdziwe chrześcijaństwo od nominalnego, jakimś były bardziej znane? E, żeby te piosenki zmuszały kogoś do myślenia trochę, do pomyślenia o tym, czy może nie warto zerwać z tradycją e, choinki, jajka, pisanki, e, co? I zacząć szukać prawdziwego Boga. Albo żeby sobie przypomnieć, że w Wielkanocy chodziło o to, że Jezus z martwych stał i co z tego wynika dla mnie osobiście, a nie o to, żeby się najeść, napić i oglądać Kevin sam w domu. Może. No. <grym> Bajditer poprawia mnie słusznie, że nie powinienem mówić radość, tylko uciecha. Nie, radość mogę mówić, nie mogę mówić radować się, bo to brzmi tragicznie. By radować, jakiś archaizm. Radujmy się. Radujmy się, kojarzy mi się z takim poważnym. Nabożeństwem, gdzie mówi, zawsze jak ktoś mi radujmy się, to wiadomo, że on mówi do poważnych ludzi i jako poważny człowiek, i zawsze musi mieć krawat. Jak ktoś mi radujmy się, to albo ma krawat, albo ma koloradkę. Kolora, kolor, kolor, kolorad, koloradkę. Jakoś tak, kolor. Jak się to mówi? Kolora, koloradkę od kolorów, chyba, tak? No, a ta piosenka, co idzie w tle, ja sobie posłucham, bo mnie zaciekawiła. Pytanie, czy na kąte skampią na jakieś dziewczyny. No dobre pytanie. Jak zaprosicie, to będą. Zapytam się Becie, czy będzie jechała, bo nawet nie wiem. Chyba będą. Powinny. Pytanie, Yeshua wow. HaMashiach nie wiem, co to było, ale było strasznie mi się podobało. A teraz będzie coś smutnego. Dobra, no to kończymy. Noce na odwyku dzisiaj takie jakieś inne niż wszystkie chyba. Ja nie wiem, za każdym razem mi się wydaje, że noce na odwyku, każde kolejne są inne niż wszystkie pozostałe. Aż mi trudno ustalić. Na przykład zawsze mam potem problem z opisywaniem, co to są noce na odwyku, o czym ja tu gadam. No Mówię tak w skrócie zawsze, że o Biblii, o Bogu i o życiu, o czym chcemy. No ale to trochę nie oddaję chyba, nie? Do końca tego, bo... No, może powinienem podkreślać, że w nocach na odwyku jest duży kontakt mnie z ludźmi i ludźmi między sobą i ludzi ze mną i z matem polegający na tym, że mój but kontaktuje się z jego tyłkiem i dostaje ów człowiek kopa. I na przykład takie rzeczy się zdarzają w nocach na odwyku. Hmm. Alby, mógłbym tak powiedzieć, że to są takie religijne rozmowy nocne Polaków. Albo, że w takim stylu, są takie style mówienia, styl, jest styl katolicki. Nie umiem, nie umiem nawet już, zapomniałem jak on brzmi, ale tak słychać zawsze się mówi. Najmilsi coś tam, coś tam. I jest styl pastorski. I, I już też zapomniałem jak on wygląda, ale taki inny. Ale też jest taki styl gadania takich, zapraszania takich no i jest styl mój, który w ogóle nie umiem... Jest nijaki w ogóle, ja nie mam stylu. Tragedia, ja nie mam stylu. Ja nie mam stylu oficjalnego takiego gadania, takiego... No nie mam, no. Gadam jak człowiek, a powinienem być taki profesjonalny, nie? Bo to inaczej się... To lipne jest, to lipne tak... Mam głos, powiada Ed. O, Ed jest! Cześć, Ed! Ami92 i Ed28, to widzę tu związek, już się romansik wisi w powietrzu, nie? Widać to podobieństwo między Ami92 i Ed28 na czacie. Ami to kobieta, Ed. Ed podejrzewam, że jesteś mężczyzną. O, ja już tak widzę wasze obok siebie niki. Ten Ed28 mówi siema, dalej Ami92 mówi co? What the f? Mówi, ha, ha, ha to widzę już tak, jakie to podobieństwo to są, prawda. Możemy zrobić Nocę Nadwyku, Walentynki, Bis, czy coś. Nie wiem. Możemy zobaczyć, co za tydzień będzie, czyje imieniny i wymyślimy sobie. No, 15 będzie. Kwiecień. Dobrze. Ocenzurowano i Martin, jakbyś był profesjonalny, to Kasper by cię zamordował. No. <grym> Dobrze, tak czy inaczej ten mój styl trochę ja rozumiem, że niektóre mamy mogą być zdenerwowane. Teraz wracając do tej myśli, którą ktoś na początku mówił, że czyjaś mama uważa, że jestem świadkiem Jehowy, tu się myli, proszę jej wyjaśnić, że nie jestem. Eee, I że uważa, że jestem debilem. No tu nie do końca się myli jednak, bo mam w sobie jakiś element dylasowizdżała i ten dyl był powiedzmy taki no, trafiał do tej jakiej przyziemnej strony życia i był dosyć głupkowaty, no, ogólnie mówiąc. Yy, no i dobrze. No to ja takie mam podejście trochę do tego. Ale co, to jest coś złego w tym, tak, że się ludzie śmieją, no, że się gada o Bogu, to trzeba być poważnym? Nie wiem, jak się mi, mówię poważnie o Bogu, to mi zarzucają, że jestem sekta. Jak mówię niepoważnie, to zarzucam, że sobie robię jaja. Nigdy się nie da zadowolić tych ludzi, No. Co ja mam zrobić teraz? Jak można gadać o Bogu tutaj? Matko z córką, co za ludzie. Czasami się zastanawiam po prostu, żeby przestać się zastanawiać, jak to, co odbiera, bo po prostu... Nie, to nie, to jest głupi pomysł, bo jak ja zaczynam przestawać się w ogóle zastanawiać nad tym, jak to, co odbiera, to ja się robię... Ugh. Jak to powiedzieć? Że słucha tak, słucha się potem tego fajnie, ale... Mało kto jest w stanie, myślę, bo nie, dobra, nie, to taki, dobra, nie, nie, może koniec, nie. Może po prostu niepotrzebnie ja tak się staram, żeby być akceptowalnym przez większość ludzi, żeby się trzymać jakoś takich norm, mieć, żeby nie gadać za często słowo dupa, bo słowo dupa już zamyka uszy niektórym ludziom i nie będą w stanie usłyszeć nic innego, co mogło być wartościowe przecież i mogłoby do nich trafić, a jak niepotrzebnie będę mówił słowo dupa, to po co ich zrażać? Przecież mogę nie mówić słowa dupa i to akurat nie szkodzi, nie zaszkodzi. Potrafię powiedzieć inne słowo, pośladki i też będzie dobrze. Na tej zasadzie, jak Korwin Mikke niepotrzebnie ciągle mówi o Hitlerze i wtedy ludzie przestaną go słuchać automatycznie, chociaż jakby nie mówił o Hitlerze, to by go słuchali i pewnie by dobrze na tym wyszli. no nie? To na tym zasadzie... W sensie zastanawiam też, jak mówię, nad tym, jak mówię, bo muszę. To nie jest tak, że bądź sobą, bądź sobą. Pewnie wielu z was by powiedziało, po prostu bądź sobą i gadaj. No dobra, ale sobą jakim? Ja jestem tak samo sobą, kiedy się śmieję, tak samo jestem sobą, kiedy się płaczę, tak samo, kiedy mówię o umieraniu, tak samo, kiedy o cierpieniu i tak samo, kiedy o żartach jakichś. No hello, trzeba wybierać. Nie jest to łatwe, jest to bardzo trudne, bardzo. No. Dobrze. Yy, tak, co jeszcze chciałem powiedzieć? Yy, no, dobranoc, myślę. No i kończymy piosenką, która leci teraz w tle. Taka już nasenna, bo jest już po pierwszej nocy na odwyku. Uważam mniejszym za zakończone, pełnym sukcesem. No, dzisiaj bo mało telefonu, bo się rozgadam. Widać, miałem niedór gadania. Muszę chyba jednak... Szybciej zacząć Completely Professional robić i nawikę tam e, uskuteczniać, e, bo muszę się wygadywać, chyba, wygadać, bo potem, jak tego nie mam, to zaczynam gadać na co na odwyku za dużo, zamiast po prostu jakoś poprowadzić fajniej audycję. E, dobrze. Pozdrawiania wielkie dla Elvisa. O Elvis, to ten jest Completely Professional, chyba. Dla Marka No i ludzie nagle poprzychodzili. Co teraz? Dopiero piszecie coś? Teraz dopiero zamiast wcześniej od początku być? Kasper Edmarek, Bajditer, Ami Szymon. Yy, cześć. Pamiętaj, yy, to, to, to dzwonił? No, Szymon chyba, tak? Z propozycją. Nie zapomnij o mnie, bo ja bardzo chętnie naprawdę przyjadę. Yy, no, a ja mam czas elastyczny, więc się dogadamy, nie ma problemu. I w Dzięgielowie, Jeżeli tam faktycznie są ten. No, taki noc talentów czy coś tam. To ja na bank będę. Tak myślę. Myślę, że mi nic nie przeszkodzi. Y, Rabin Pustelniak przed Państwem, ciekawe, jak on będzie mówił. What is the kingdom of heaven? What's the difference between the kingdom of heaven and the kingdom of God? How about that for a question? None. So why the two different names? The difference between, you see, some places talks the of and some places talk about the kingdom of God. Widzicie, o i tak wygląda standardowe kazanie. I zobaczcie teraz, jak ono się różni od tego, jak ja mówię. No? O to mi chodzi. Burn it. Dobra, okej. Okay. To się nudne robi, y więc zmieniamy. O, Mirek mówi, żeby zostawić to. Ach, wrócić, tak? O, Ami właśnie y, mówi, że bardzo fajnie tu na nocach. Szkoda, że tak rzadko jest, ale nie będzie sproszać słuchaczy. I że Agnieszka... No ja strasznie was lubię obie, Ami i Agnieszkę, bo w ogóle mało tutaj jest kobiet i dziewczyn. Ja nie wiem, dlaczego... Zawsze miałem taki problem w życiu, że za bardziej przyciągały, leciały do mnie dziewczyny niż, niż nie dziewczyny, no i wiem, to problem, żaden problem, ale zawsze jakoś tak było, a odkąd jakiegoś czasu się odwróciło, Boże, że po jestem brzydki już, no, kiedyś byłem ładniejszy, może, no. albo co, że feromony mi się skończyły, czy coś. E, Barek mówi, pierwszy raz wysłuchałem do końca i nie zasnąłem. Ale widziałem, że parę osób ma już ten problem, że chcą zasnąć, ale nie mogą przestać słuchać. Tak jakbym ja miał coś jakiegoś... dorzuca, dorzuca jakiegoś E257 do tego mojego gadania, tak jak y, w McDonaldzie do frytek coś dosypują, potem się czego uzależnia, no to ja dosypuję tutaj w głosie, no tu w tej w strunie głosowej, tu, nie? tu... Tu mam E237. Dwie E237, zapamiętajcie, będę to sprzedawał za ciężkie pieniądze. To E237, który sprawia, że ludzie o pierwszej w nocy w środku tygodnia dalej słuchałem zamiast iść spać, chociaż aż tak dużo ich nie jest, bez 30. Jak to jest możliwe? Ja tego nigdy nie zrozumiem. Nigdy nie rozumiem. Nie, nie wiem, dlaczego dziś jest fajnie. Dla mnie jest... Właśnie nie fajnie, nie wiem. Dla mnie jest średnio dzisiaj też. Jest fajnie, jak dużo ludzi gada i dzwoni, jest jakiś temat, to ja tak lubię. Dobrze. Dobrze, nie, kończymy już teraz naprawdę Noc nad dwykos, Aż wyłączam, wyłączam napis, żeby się już na górze nie pętał. Dzięki, że przyszliście i że słuchacie. Dzisiaj było mniej ludzi, jak to po świętach, zawsze też normalne. E, a ja też trochę sobie jakoś, no, muszę wrócić do życia, bo po prostu za mało coś robię i... <słuchaj> Senior Warek mówię, Martyn, ty jak Jezus przyciągasz lód. <słuchaj> To widać, lud naprawdę już nie ma kogo słuchać, skoro tacy jak ja przyciągają. Please, please. No ale co, Gracjan Rostocki też przyciąga lutę. to trudno powiedzieć, że jest jak Jezus chyba. No dobrze, dobra, no skończymy. Duo Modera, to sobie w tle zadziała. I jeszcze, i co jeszcze mogę powiedzieć? No, że... Nie wiem właściwie, coś mam powiedzieć, że tej godzinie ja już trochę nie kontaktuję. Lecz nie dodać, że tak, odwyk jest za darmo, bla bla bla, ale jak ktoś ma 5 zł, to niech da na stronie bla bla bla, www odwyk combo to tak działa. Na tej zasadzie dzięki temu mogę robić odwyk zamiast siedzieć. Już bym teraz pomusiał spać jakbym był programistą dalej zarabiał normalnie na życie, a tak to robię odwyki i noce na odwyku. No teraz jeszcze w dodatku płytkę nagrywam. Też w ogóle jest... Co za masakra. Dobra, kończymy, kończymy. Yy, idziemy spać. Ed mówi, że mnie polubił. Ja cię też, Ed, bo masz fajny nick, no. <grywy> Ed, najgorsze jest to, że jak ktoś nie zadzwoni, to się z nim nie da zapać kontaktu, no bo po niku to trudno poznać jest. No, ale fajnie. No się kiedyś spotkamy na piwie albo herbacie, na winie. Ja jestem uniwersalny. Ja mam tak od od bimbru do wina za 200 zł za butelkę. Do droższych nie piłem nigdy. Nie, bimbru też raczej nie. Nie, dobrze, bez przesady. Bimbra nie, ale od wina, nie, od takiego piwa. Dobra, nie wiecie o co mi chodzi. Po prostu, że lubię ludzi strasznie. Lubię ludzi, lubię ludzi prostych, ten ale nie znoszę ludzi, którzy nie słuchają innych ludzi, klną bez potrzeby, obrażają, przychodzą, wysłuchać nie chcą i nie lubią innych, Takich nie lubię i dostałem kopa ode mnie, tak jak dostał dzisiaj Mat. No więc Sławien mówi, że piłem bimber. Piłem bimber raz w życiu tylko, w pociągu do Odessy, bo mi taki rusek dała, tylko wypiłem, żeby spróbować, poza tym to jakoś bo niekulturalnie, poza tym to jako, takie tylko tyle, ale normalnie to było, oh my goodness, w życiu więcej nigdy bimbru z plastikowego kubka, ruski bimber w ogóle z Jugosławii byłej, nielegalny, na jakichś myszach czy czymś, nie wiem co to było w ogóle, nie, Strasznie, nie picie tego, jak ktoś lubi to, to niech pije, ale to trzeba naprawdę się przez miesiąc żeby to pić razem z nimi, to trzeba naprawdę, przez miesiąc się trening, trening, to musi taki mocny trening być, codziennie trzeba chlać, coraz więcej. Każdego dnia o jedno piwo więcej, tak żeby pod koniec miesiąca wypić 30 piw i stać, to wtedy można z nimi pić. Ja mówię całkiem poważnie, ten gość wypił tego bimbru, trzy kubki w ogóle nie było po nim widać. Ja wypiłem na dnie i mnie tak już, wow, wow. Jak na tym. Tak się czułem jak na Wiedźminie. Jak ktoś grał Wiedźmina, to jak tam się wypije parę tych win, to potem tak się obraz taki robi. Graliście Wiedźmina? To zagrajcie. Zobaczycie efekt bimbru pitego w pociągu do ruskich jadącego. Dobrze, koniec tego wszystkiego. Noce na odwyku uważam za skończone. Zakończone teraz. I na końcu będzie już tylko Biedronka. Idziemy spać, koniec z moimi monologami. Naprawdę słuchacie tych monologów, to jest niewiarygodne. Myślałem, że tak nudno gadam. Fajny efekt Bimbru, fajny efekt Bimbru, Elvis. Ja nie, ja naprawdę nie... Nie, więcej nigdy w życiu Bimbru nie chcę w żadnego takiego. Dobra, dobranoc wam wszystkim, lubię was i przyjdźcie na Contest Camp. I przyjdzie na noce nadwyku. Nie no, zaproście parę osób. Będzie ciekawiej, jak ktoś będzie bardziej taki ten. Może nie takich jak mat, ale mamy zaproście, co mi nie lubi rany, no niech mama przyjdzie na, pr, naprawdę na 15 minut i posłucha i niech zadzwoni, pogada, zapyta co co chodzi z tymi świadkami. on się nie boi, ja tu nikogo nie ten. Nie gryzę naprawdę nie, z... nie lubię ludzi. No więc można naprawdę pogadać. Więc o, jakieś robimy, że każdy zaprosi jedną mamę. Nie, i tak to się zbierze: 30 mam i będę miał problem. No, no na tym tu, po to tu jestem, żeby mieć problem, żeby dzwonili ludzie problematyczni, a ja będę musiał z każdym umieć gadać. Wyzwanie! Nie wiem, czy sobie poradzę z mamami. Może być problem, no. To trudno, no cóż zrobię, no. Powiem uczciwie, że no tak, proszę pani, ja naprawdę chciałem wykorzystać pani syna, no. Chciałem wykorzystać go finansowo No bo ja wiem, że on będzie kiedyś milionerem Więc teraz od niego biorę Ile mogę kasy A poza tym chciałem go zaprosić na Contest Camp, bo ja tam y, Wszystkim ludziom będę Pod pływem hipnozy ich uczył, że Powinni zmienić płeć Na tą drugą I zostać jednocześnie y, Tym Homoseksualistą po zmianie płci Dzięki czemu nikt nie zauważy Że oni są zboczeńcami bo będą robić dokładnie teraz to samo, co teraz, ale jako ta druga płeć ukryta. Ja to chcę robić, proszę pani. Proszę pani, droga pani, dlatego chcę Contest Camp zrobić i zapraszam panią na odwyk, gdzie będzie przekaz podprogowy, co 5 sekund będzie leciał taki migawka, pyk. E, wejdź do sekty, wejdź do sekty, wejdź do sekty, sekta, sekta, sekta. Albo e, potem pod koniec z kolei jest tak, mniej więcej od 5 minut przy samym końcu leci taki błysk też, akcja błysk przekaz podprowogowy. Papież jest głupi, papież jest głupi. E, a potem już na samym końcu daj pieniądze, daj pieniądze, daj pieniądze. I numer konta błyska, błyska. A potem człowiek tak nagle przechodzi koło bankomatu i mu się to włącza. Pff, I mówi muszę wysłać pieniądze, muszę wysłać pieniądze. I potem mu się odkodowuje to w mózgu tajemniczo i podchodzi do ten no to to już przy komputerze bo się nie przy bankomacie to nie i wpisuje numer konta 582340000 pik pik enter I potem nagle jak już wysłał ten no tak, A co to było co się stało co się stało Nie jak ten Maciuś, pracuje. co się stało co się stało No nic się nie stało, po prostu wysłałeś mi 500 zł na odwyk i ten że przesadzam trochę, tak? Co że to nie jest masa krytyczna i mnie poniosło. <śmiech> Dobrze, przepraszam. <śmiech> to kończymy. No co na odwyku? A po takie głupoty to ja na inny program zapraszam. Ten, nie, No co na odwyku? Trzeba, naprawdę, koniec tych wygupów. Trzeba się skupić. Skupić na jednym. Na odwyku gadamy o Biblii, a nie musimy się wygupiać. Są ludzie. Jak nikt nie dzwoni, to czemu właściwie mam nie wiem. No, daj mi a agrafkę żywcem mnie nie wezmę. A dobrze, żeby nie było tak wesoło, to ja proponuję na koniec ruską piosenkę. Tą, którą odkryłem, bo Łukasz z altanki przysłał mi taką garść. To jest gdzieś płytka, leży z ruskimi piosenkami. Gdzie ona jest? Oto ona. Muzyka Zaltanki ma napisane, nie widać chyba. a nie widać. Muzyka z altanki. E, Ruskie, białoruskie, kazachskie piosenki, różne takie. E, tak, DDT to będzie. E, Ostatnia Osień, Strasznie ładna jest ta piosenka. No, po prostu bardzo biedakiej. O, no proszę, jeszcze Kasper ją puszczał. Zerżnął ode mnie i puszczał w zbiegu okoliczności. Konkurencja normalnie. Co to jest za konkurencja? Goni wszystko ode mnie zżynają, naprawdę. Weźcie se, znajdźcie sami ruskie piosenki. To mi przysłał Łukasz Zaltanki ruską piosenkę. No, no dobra, możecie. Jak chcecie, puszczajcie sobie. Dobrze, e, dać linka do YouTube z tą piosenką. No nie mam pod ręką linka, ale po prostu trzeba poszukać. Pisać po rusku pas ja Osin albo DDT. Okej, okay, już wiemy DDT. Trzeba pisać DDT i będziecie. No i tam sobie znajdziecie poslednia ja Osin. Już dobrze, kończymy piosenką ruską, na trochę jest cicho nagrana chyba, ale da się. No, to do następnego razu przyjdźcie za tydzień w środę, jak możecie. Jak nie, to możecie, to przyjść za cztery tygodnie, za trzy, za kiedy chcecie. Ja tu jestem co tydzień, do momentu, aż przestaną ludzie dawać, co łaska, na odwyk, bo wtedy będzie wiadomo, że już jest niepotrzebny, to już wtedy się zajmie czym innym. No, to pa. Poslednia osień, to nie znaczy zeszłe jesień, tylko ostatnia jesień, ostatnia. to jest ostatnia, nie, do ostatnia, no. Ktoś mówi, że fajny mam rower. Co, mój rower widać? Nie widzieliście mojego roweru? Mam rower składany. Składany, ale to kiedy indziej pokażę wam za tydzień. No, to do... Za tydzień. I na www.com jak ktoś nie był, to niech będzie. Ja myślę, że też miło innych też zaprosić, nie, żeby przyszli, bo jesteście jedyną reklamą moją. No. O, wiem co. A, szlak. Zapomniałem powiedzieć. Wymyślimy akcję Winda. Yy, dobra, to ja powiem teraz, żeby was zostawić z myśleniem na, yy, no, takim, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Wymyśliłem, jak jechałem windą, już miałem wcześniej ten pomysł, że mam wlepki takie, gdzieś tu są te wlepki. Ja nie mam tu pod ręką, gdzie indziej są, no, ale mam takie wlepki, tak się przykleja. I pomyślam sobie, że tu pełno bloków jest. Większość Polski w blokach żyje, w blokach są wszędzie windy i jak się jedzie w środku windą, nie? no, to tam się przewija w windzie, to... Bzi, bzi, bzi. I tam nie ma reklam. Powinny być, a nie ma. I ja sobie tak myślę, że gdyby się dało, by ludzie wzięli te wlepki i poprzyklejali od wewnętrznej strony tak w windzie, tak wiecie, tak. No, się musiałbym to pokazać, gdzie przykleić. Także jak się jedzie windą, tak, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, jedzie winda, to się nagle robi napis odwyk, wlepka, taka wlepka, wlepka. Chodzi o to, żeby ponaklejać w szybach od windy wlepki, odwyk. Taki pomysł. No, taki pomysł? Dobry? Czy nie? Może być? A wlepki jeszcze powysyłam. Co myślicie o tym pomyśle? To bym tak wysłał gdzieś te wlepki masowo i byście ta, na windach, pyk, pyk, pyk. No i jak tak, no bo problem jest taki, że czy problem, no taki plus jest, że się codziennie się jeździ tą windą i człowiek się gapi przez tą szybkę, a tam nic nie ma ciekawego na tej szybce, przez tą szybkę. Jak będzie naklejka odwyk, to nikomu ona nie szkodzi, nic tam nie ma prośnego ani nic, a zawsze będzie, jak będzie... 50 razy ją widział codziennie, no w końcu wejdzie w odwyką. No i co? No i co mu to zaszkodzi? Nic mu nie zaszkodzi. mu się znudzi, to nie wejdzie. Więc jak mu się nie znudzi, to mu się przyda. No. Więc taki mam pomysł. I co myślicie? Ona mi mówi, że nie mam windy. No nie mówię, że na twojej windzie. To wejdź w inny blogi wklej na windzie. No i tak myślę, taki pomysł, nie? Czy dobry, czy nie. Fajnie by było, nie? Wyobrażacie sobie, idziecie teraz do kumpla kiedyś, któregoś dnia, a tam jedziecie windą, a tam nagle odwyk taka naklejka i myślisz sobie nasi tu byli nasi, fajne by było nie, uczucie, tak sobie myślę no to dobra, dobre, niedobre, jak myślicie może niedobre, no to to nie wiem, to dobranoc to DDT jeszcze na koniec, Paslej dnia osień a mówił Martin Lechowicz i zapraszam jutro na co będzie jutro, jutro będę na żywo w kontestacji z kolei Bardzo ładna piosenka jest tak ładna, że nie mogę. Wszystkie Zaśpiewaj mi coś. Dobrze. To będzie piosenka z ogonkiem. Z ogonkiem?